Ty Gareta miałeś mi powiedzieć, no, no wiesz co miałeś mi powiedzieć. No powiedz powiedz, bo to jest ja, ciekawe. Jak, jak, się, jak się przesłać z kobietą na nowych horyzontach? Mhm. Dobrze, w cztery punkty. Punkt pierwszy. Musisz wybrać filmy z konkursu głównego albo z konkursu filmy o sztuce. Punkt drugi. Przyjdź najpóźniej na 20 minut przed seansem, kiedy jest, jest jeszcze w miarę luźno i możesz usiąść obok kogo tylko chcesz. Margines błędu wynosi 5 minut. Jeśli jesteś 15 minut przed filmem, to już jest zbyt duży tłok. Już jest szansa, że obok kobiety, która ci się podoba, już nie ma wolnego miejsca. Punkt trzeci. Jak już siedzisz obok tej kobiety, która ci się podoba, nie spiesz tego. Po prostu czekaj, czekaj, aż film się zacznie. Poczekaj, aż on już tak ją znudzi, bo będzie tak cholernie donerzony, że ona zaśnie na twoim ramieniu. No i punkt czwarty. Profit. Witajcie w Cinema Podcast audycji, która przysyła do Was filmowe doświadczenia. w odcinku Cinema Podcastu. To już 32. epizod. I jak zapowiadałem w ostatnim solowym odcinku, dzisiaj porozmawiamy o Nowych Horyzontach. Z tej strony mikrofonu wita się z Wami Gareth Reza. Cześć. Piku, czyli Grzesiek. Cześć. I oczywiście Adrian z blogu Krew z Oczu. Nasze blogi już znacie. Razem reprezentujemy pełną salę. Przez następne dwie godziny prawdopodobnie, bo tyle zakładam metraż tegoż podcastu. Będziemy rozmawiać o Nowych Horyzontach. Festiwalu, który nie jest znany w większości z nas tutaj w studio. Natomiast chcielibyśmy się dowiedzieć o nim więcej. Czyli ten odcinek będzie takim Q&A na temat tego, jak się żyje na tym festiwalu. To wszystko nam przedstawi Gareth, który był już na tym festiwalu dwukrotnie. To ja. Natomiast no ja z Pikiem nigdy nie byliśmy, więc przygotowaliśmy mhm. specjalnie pytania które będziemy zadawać, żeby rozeznać się, jak w ogóle wygląda ten festiwal. Między innymi mieliście również szansę zadawać sami pytania na naszych stronach, ale że nigdy, że nigdy nie mieliśmy słuchaczy i pewnie nigdy nie będziemy, nikt ich nie zadał, wyręczymy was. Postaramy się odpisać wam tymi naszymi pytaniami jak najbardziej Nowe Horyzonty. Może nie mieli pomysłu. No cóż. <śmiech> My za to mieliśmy pomysłów bardzo, bardzo dużo. Więc chętnie dowiem się, jak to wszystko wygląda. A więc no jeszcze, jeszcze ugruntuję to, że no szkoda, strasznie szkoda, że nikt nie zadał tych pytań. Bo chciałbym też dowiedzieć się z perspektywy osób, które nigdy nie były na festiwalu filmowym, jakie by zadały pytania. Bo ja osobiście no, czuję się już, czuję się już festiwalowiczem. Nigdy nie byłem na nowych horyzontach. Tam jest dużo rzeczy, które faktycznie wydają mi się świeże, wydają się jakieś takie nowe, ale jednak sama idea bycia na festiwalu filmowym nie jest dla mnie niczym egzotycznym. Zresztą nawet powiem to wprost, nie? że czeka mnie w tym roku jeszcze cztery festiwale filmowe na pewno, a być może sześć, jeśli mi się uda gdzieś uciec na, na jakimś weekendzie, na jakiejś większej przerwie w pracy. No to, no to na miastkę nuba festiwalowego będziecie mieli we mnie, bo ja. Niedoświadczony zupełnie, jeśli chodzi o festiwale. Jedynym festiwalem, który zaliczyłem i to nie w całości, tylko bardzo wybiorczo, były zeszłoroczne Pięć smaków, więc. O, to nawet nie wiedziałem. Tak. Masz Warszawę pod ręką? No właśnie. Ale dopiero, dopiero niedawno się zorientowałem, że, że można tam że można jeździć tam na festiwale i dobrze się bawić. A tak cię jeszcze spytam. A w, w kwestii festi, festiwali muzycznych, festiwali jakiejś innej tematyce, jakikolwiek. To generalnie? Fant generalnie festiwale fantastyki to, to była moja działka przez lata. Jakieś, jakieś konwenty itd. i tak dalej, to to bardziej bardziej te klimaty, no i trochę koncerty, ale festiwale filmowe to jest dla mnie cały czas nowość. Mhm. Dobra, Gareth, to zacznijmy od tego, czym są w ogóle nowe horyzonty. Gdybyś miał opisać osobie, która nigdy w ogóle nie słyszała o czymś takim jak festiwal filmowy i czym są w ogóle nowe horyzonty, to jakbyś to powiedział? Nie zastanawiając się, używając wciąż trudnych słów, powiedziałbym, że to jest święto kina, celebracja sztuki filmowej, która no to, z której robisz tylko to, co kino i filmy są twoim powietrzem swoim pożywieniem. Wszystko przez kilkanaście dni pod, pod rząd kręci się wokół filmu. Gadasz o filmach, myślisz o filmach, piszesz o filmach, oglądasz filmy i potem wracasz do normalnego życia i nie wiesz co ze sobą zrobić, ponieważ tam dopiero żyłeś tak naprawdę. Chociaż powiem, powiem szczerze, że zawsze festiwale mi się kojarzyły jakiekolwiek. Ja generalnie jestem w sumie weteranem muzycznych bardziej ale zawsze mi się kojarzyły z nieodłącznym właśnie tym składnikiem, że jest klimat, na niego się tworzy wszystko, co reprezentują ludzie, którzy tam przyjechali jest, jest to, czy, z, czym się, z czym się wiąże ten festiwal, czyli właśnie muzyka, czyli właśnie film. Mm -hmm. I dla mnie, jeśli zabraknie jednego z tych składników, to ja też nie potrafię na, nawet y, dla, dla samego festiwalu, tylko właśnie dla ludzi pojechać, no. y, bo zabrakło mi, zabrakło mi totalnie dobrego kina i oglądać na przykład jakieś, jakieś rzeczy, których nie chcę oglądać. Mm -hmm. Tylko dlatego, że są tam ludzie. I w drugą stronę, y, też y, nie potrafię po prostu pojechać, że znaczy potrafiłem nieraz pojechać na jakiś festiwal, ale strasznie się męczyłem na nich niejednokrotnie, dlatego, że nie nie było, nie było w ogóle tych ludzi wokół. No. Aha, to u mnie chyba w głównym czynnikiem yy, są ludzie właśnie. Nawet chyba mógłbym oglądać gnioty w dobrym towarzystwie, a nie mógłbym z kolei yy, chyba oglądać znaczy jechać na festiwal, jakbym nikogo nie znał, albo byłoby mało ludzi, których bym nie chciał poznać. Nie wiem, wiesz, Gareth, pewnie ty pojechałeś na festiwal, nie znając nikogo, co? Nie. Nie, pojechałem na Nordowe horyzonty właśnie dlatego, że znałem ludzi, którzy Aha. Tam będą już. Aha. Tak. Znani nam było troje znanych na przyjaciół. Mhm. Był Maciej, był Krystian był, i była Kasia. Także to, także to jest może moja w sumie odpowiedź, dlaczego nie jeździłem wcześniej na festiwale. Po prostu nie miałem z kim, a samemu jakoś... Nie, nie czułbym się fajnie chyba. No, bo tygaryc chyba tak, przynajmniej z tego co odczytuję tak na powiadomościach, strasznie się jarasz, to jest wydarzenie roku. Tak. Dla, dla mnie to jest jeden z czterech festiwali, które będę miał w tym roku. I tak naprawdę, gdybyście wy nie jechali na niego, to dla mnie to byłby jeden z wielu festiwali. Wiesz, jest mnóstwo festiwali tak naprawdę wokół. Owszem. Horyzonty mają mnóstwo premier, mnóstwo spotkań z gośćmi, mnóstwo właśnie imprez towarzyszących, no są wielkim festiwalem jak na polskie warunki, ale te mniejsze potrafiłem jednak to zastąpić, a świadomość, że mnóstwo rzeczy z horyzontów, bo chyba połowę rzeczy, które widziałeś ostatnio na Horyzontach, jakoś tam trafiła do kin, jakoś gdzieś tam trafiła do dystrybucji i wiesz, nie przekonuje mnie też często to, że pojadę sobie i obejrzę premiery Han, które i tak trafią do kina za pół roku. Także no bardzo mocno przekonaliście mnie. Natomiast mm -hmm. nie czuję, że to będzie wydarzenie roku jeszcze. Filmowe przynajmniej, tak? Fil filmowe przynajmniej, tak zgadza się. Też ja też się żałuję często, że na rzecz Horyzontów na przykład nie jadę na jakiś inny festiwal. Tylko żeby nie poznać jakiegoś innego festiwalu tak w pełni. Że naprawdę tam jesteś i przeżywasz ten festiwal w, pełni, w całości. Tylko właśnie znowu trzeci rok z rzędu wybieram nowe horyzonty, ale bardziej żyję, że nie mam więcej czasu wolnego po prostu, żeby móc spróbować też czegoś, bo horyzonty są zbyt dobre, żeby je pominąć. Ale to na to się składa cały kształt, nie tylko program, ale program też dopisał, szczególnie w zeszłym roku w 16. No ja sobie ja sobie postanowiłem, że, że w przyszłym roku na pewno pojadę na festiwal filmów kultowych, bo mm -hmm. bardzo, bardzo mnie ta otoczka nawet kręci i lubię, lubię właśnie yy, takie. Nightisowe, VHSowe klimaty, jeszcze i jeszcze właśnie filmy, tak, nawet już, które już widziałem, filmy yy, mógłbym zobaczyć jeszcze raz na dużym ekranie w fajnej atmosferze. Nie wiem, jakieś, jakieś gnioty czytane przez knapika. To jest dla mnie naprawdę <laughs> super, super sprawa. I, i jak, nawet jak Wy się nie będziecie wybierać, to, ja to albo będę, na pewno będę Was namawiał, a jeżeli nie, to może nawet się sam skuszę. Festiwal jest mnóstwo, tam amerykańskie festiwal. No, w no też, też na oba, to też Przegląd, nie wiem, kina niemieckiego tam jest. Przegląd kina hiszpańskiego. Święto kina Niemego. A on chociażby co, co tam, warszawski festiwal filmowy, już nie mówiąc na to zagraniczne. Mm -hmm. pierwsze, no Najpięć no smaków, oczywiście też też bardzo mi się tak. podobało. dla mnie smaków. No powiem, dla mnie wiadomo, nie? że Letnia Akademia Filmowa w Zwierzeń jest festiwalem, którego nie przełapię co roku, więc też rozumiem Cię Garet, że Ty okay, chciał, tak, tak. tak bardzo kochasz te Nowe Horyzonty, że e, też ja rozumiem, że po prostu też nie potrafiłem zastąpić Letniej Akademii Filmowej niczym. Ja jeżdżę od czterech lat i jakoś nie, nie zapowiada się, żebym nie przyjechał. Chociaż czasami mhm. jeździłem po prostu na trzy dni, żeby, żeby jakoś równoważyć właśnie te festiwale obok. No, jeszcze muszę znaleźć swój ulubiony festiwal i może będą to horyzonty, zobaczymy. No, ale, ale właśnie to jest też ciekawe, że ja jakoś bardzo z dystansem podchodziłem do horyzontów, a teraz tylko i wyłącznie z ciekawością, z pytajnikiem. Ja nie czuję, że to będzie najlepszy festiwal w tym roku, ale może będzie. I to też jest, to też jest fajne, że może się przekonam, tak. Zwłaszcza, zwłaszcza jak robiliśmy tutaj research do, do tego w ogóle podcastu. Ja tak czytałem, jakie wydarzenia są towarzyszące i tak dalej, i. Znalazłem dużo rzeczy, które, które mogłyby mnie bardziej jeszcze zainteresować, tak? Niż same filmy. Niż same filmy, no. niż, niż picie z Wami Piwa, tak. <grafię> Więc no, ja podchodzę tutaj też z otwartą głową, bo to jest, to jest zupełnie inny festiwal niż te małe. To jest duża rzecz. I no, czuję, czuję, że dużo też odkryję na tym festiwalu. Mhm. Jeszcze powiem jedno, to jest, to jest więcej niż festiwal, to jest prawdziwe wyzwanie, żeby. Oglądać znaczy w pełni zaznać tego festiwalu. Ale to tak naprawdę nie jest możliwe, ponieważ my tu jesteśmy od strony filmowej i tam chcemy oglądać te pięć filmów dziennie, ale sami tam jest o wiele więcej atrakcji, tego nie da się zmieścić po prostu w ciągu doby. Po drugie, kiedy zapisujesz się na coś, co trwa 12 dni nie skupiasz się tak mocno na filmach, to faktycznie to musi być coś więcej niż oglądanie filmów, to musi być coś więcej niż same filmy, ich jakość, ich fakt że są przedpremierowe albo niedostępne, czy tam trudno dostępne. W pewnym momencie po prostu tak wstajesz rano i zastanawiasz się po co żyjesz. Pierwszy film oglądasz rozgrzewki, drugi film, no dobra. czy Potem obiad, potem trzeci film, potem czwarty. Już tak nawet nie wiesz kiedy, o już muszę iść spać. Jeszcze tylko piąty film i idziesz spać i tak ci mija ten dzień tak naprawdę na automacie. Kiedy każdego innego dnia w ciągu roku oglądanie filmu to jest jakieś tam, musisz się do tego przygotować. Jakoś czujesz ten upływ czasu. Na horyzontach tego nie ma. To jest po prostu, film wchodzi ci jak w masło. Nie czujesz, nie czujesz tego... Nie czujesz czasu tak naprawdę. To ja może zadam pytanie, czy pięć filmów dziennie to nie jest za dużo? Mm -hmm. nie. nie, to nie jest za dużo. Ale może tak, czy pięć filmów dziennie, mm -hmm. codziennie to nie jest za właśnie, dużo? Właśnie właśnie tak. o to chodzi. Więc. Moim zdaniem nie ma tak, że dużo albo że nie niedużo. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że o kino. Kino, które podało mi pomocną dłoń, kiedy sobie nie radziłem, kiedy byłem sam, I co ciekawe, to właśnie przypadkowe sensy wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy wyznaje się pewne wartości nadpozornie uniwersalne, bywa, że nie znajduje się zrozumienia, który, tak czas, który pomaga się nam rozwijać. Ja miałem szczęście, by tak czas, ponieważ je znalazłem. I dziękuję filmom. Dziękuję im. Film to śpiewa, film to taniec, film to miłość. Wielu ludzi pyta mnie o to samo. Ale jak ty to robisz? Skąd czerpiesz tę radość? A ja odpowiadam, że to proste. To miłowanie kina to właśnie ono sprawia, że dzisiaj na przykład nagrywam podcast, a jutro kto wie, Dlaczego by nie oddam się pracy społecznej i będę od choćby za marchew. Yy, Okej. Okay. Gdzie miejsce na, na, nie wiem, wypicie, porozmawianie. Po <śmiech> <śmiech> przy piwie z ludźmi o, o e, tych filmach, dobra, przedyskutowanie e, tego. To nie jest tak, że musisz oglądać te pięć filmów dziennie. To jest całkowicie twoja decyzja. To czy chcesz oglądać film, który trwa 8 godzin i potem pół godziny później zjeść tylko kanapkę i pójść na trzeci tego dnia po obejrzeniu 8 godzinnego tytułu? Czy też chcesz obejrzeć dzień nie tylko jeden film, a w, e, pozostały czas w ciągu dnia e, zająć na przykład oglądanie muzeum albo korzystaniem z innych atrakcji, które ma ten, ten festiwal dla siebie przygotował? Znam przypadki, jak ludzie obejrzeli trzy filmy i stwierdzają, nie. To jest koniec, koniec. Mam dosyć. Anulują rezerwację na kolejne filmy, idą do, poko do pokoju i śpią 12 godzin. Po prostu w ciągu, w ciągu festiwalu. To, jest... to można w kinie już spać. <grym> ja ja myślałem, że, myślałem, że rezygnują, idą na piwo, idą sobie coś no dobrego zjeść, idą nie wiem, na koncert. Tak, to jest prawda, że to jest wyczerpująca fizy fizycznie ale jeśli pytacie mnie o zdanie, no to ja nie kłamie, ja naprawdę dawałem radę te pięć filmów dziennie i nie męczyło mnie to. Nie, ja wiem o czym mówisz, bo jak, jak mówię, ja byłem już cztery razy na Letniej Akademii Filmowej i dopiero na czwartej edycji, do czego jeszcze wrócę, zrezygnowałem z oglądania pięciu filmów dziennie, a na pierwszej, no pierwszy dzień po prostu człowiek obejrzał pięć filmów dziennie i, i myśli, żeby tutaj jeszcze od razu dojechać do stacji kolegi i zobaczyć jeszcze jeden na telewizorze u niego. To nie było męczące, to było naprawdę coś odkrywczego, że można jeden za drugim oglądać i jeszcze go utrwalać sobie dyskusją z, ze znajomymi. Albo, albo nawet z obcymi ludźmi e, po samym seansie. I po prostu ten film był jeszcze intensywniejszy, mimo że w takich ilościach je zbieraliśmy. No natomiast e, nie kusicie coś takiego, co ja zrobiłem na Letniej Akademii Filmowej Zwierzyńców właśnie na czwartej edycji, gdzie ja przyjechałem już na cały festiwal. Stwierdziłem, chcę zobaczyć e, tam, ten event w całej okazałości, ale też stwierdziłem, nie muszę oglądać codziennie tych filmów. Mogę poświęcić e, znajomym e, czas, czyli pójdę sobie na dwa filmy, mogę zwiedzić w końcu rzeczy, które są wokół, mogę pójść do lasu, mogę pójść na plażę, mogę właśnie zobaczyć te koncerty, yy, mogę po prostu pić, pi, pi, upić się nawet, nie? Zrobić grilla. Tyle, tyle rzeczy, tyle możliwości było, że ja wspominam chyba tę edycję nawet najlepiej, jak, jak teraz patrzę, bo zrównoważyłem to wszystko, wiesz, nie oglądałem codziennie, codziennie tych filmów, nie kusicie, taka perspektywa, żeby kiedyś przyjechać na horyzonty, no nie mówię na tej edycji, ale żeby przyjechać na horyzonty, i filmy gdzieś tam ograniczyć sobie do tych 20, na cały festiwal do 25. Dajmy na to. Nie, no, weź nie żartuj. <laughs> Poważna odpowiedź jest taka, że nie, 25 minut w ciągu festiwalu, no to co to jest? To jest nic. Już powiedziałbym o, o po co by mi się tam przyjechać jako wolontariat. I by mnie tam zapłacili za to. Eee, I oni mają tam limit właśnie do 35 filmów. Mogą sobie za darmo obejrzeć w zamian za to, że są tam wolontariuszami. Ale po, poważniejsza odpowiedź jest taka, że oglądanie filmu, oglądanie filmu to są dwie różne rzeczy tak naprawdę. I tak jak mówię, obierzałem w, w zeszłym roku film, który trwa 8 godzin. I nie, nie było to dla mnie problemem, ale dzień wcześniej obejrzałem film, który trwa nieco ponad godzinę. I myślałem, że zajdę. Eee, plus... Eee, tylko raz, tylko raz zajrzałem tam do, w zeszłym roku, do Arsenału. Potem w dalszej części podcastu wyjaśnię, co to za miejsce. I tam zeszedłem o pierwszej w nocy, pierwszej w nocy, po obejrzeniu pięciu filmów, byłem zmęczony, myślałem, że tam wpadnę na jednego drinka i tyle. Ale kompletnie mi to, to odeszło, całe to zmęczenie. Siedziałem tam do czwartej w nocy, o czwartej w nocy w ogóle spadł deszcz, zmy, musiałem pół godziny biec do pokoju hotelowego, byłem całkowicie mokry i byłem całkowicie rozbudzony. Myślałem, czwarta, czwarta trzydzieści, zasypiałem zasupia, po prysznicu i nie miałem ochoty zasnąć. A miałem, a miałem w nogach te 22 godziny na, na przeźwo. Ale a propos, jak wygląda integracja z Obcymi ludźmi tam. Czy, czy, czy zagadujesz kogoś na, na sali kinowej, rozmawiacie sobie o filmie, a potem idziecie razem do tego arsenału, czymkolwiek on jest? Czy, czy sam idziesz do arsenału w deszczu, u, upijasz się na smutno i idziesz do pokoju? No cóż. To zależy od ciebie, do tego, jak, jak, jak bardzo otwarty jesteś. Jak był ten film Offline, pamię pamiętacie, nie wiem, wtedy był też festiwal dziecięcy, coś takiego. Mm -hmm. Ja myślałem właśnie, przyjechałem do Warszawy, o będzie tak jakby Wrocławia właśnie, że będą ludzie na sali i tam po prostu do kogoś zagadam, co kto obok u mnie usiądzie. I tak nie było. Tam siedziałem w rzędzie, trzy osoby obok mnie były na całej przestrzeni tego rzędu. Nikt się do siebie nie odzywał. Mm -hmm. Na horyzontach właśnie jest to kompletnie inaczej. Tam nie ma szansy okay. tak naprawdę w 95% pójść na seans i nie siedzieć obok kogoś. Tak to właśnie wygląda to po prostu. Ktoś dosi dosi dosiada się do ciebie mm -hmm. i cześć, jestem Gareth, cześć, jestem Grze Grześ. Mm -hmm. No. I co ci szczeliło do uba, żeby iść na stół Tak, tak, no, dokładnie. No, okay. co, jak, co uważasz no, o tym festiwalu? Jaki jest no, wiesz, film, który do tej pory widziałeś? I tak to właśnie wygląda. Moja pierwsza znajomość w zeszłym roku wyglądała tak, że czekając w kolejce na Almodowara, jaś tam Julieta, to czy jak ten film się nazywał? No, Julieta. Stałem w kolejce kompletnie sam. W sensie nikogo nie znałem wokół siebie, trzymałem w ręku kieliszek wina który tam, bo to był dzień otwarcia, więc był kilometrowy stół z kieliszkami z winem ja, Jakiś gość przede mną też tak stał, nie, nie, nie było odwrócony w kierunku, gdzie kolejka zmierza tylko był. Rozglądał się, spojrzał na mnie, przywitał się ze mną tak kieliszkiem, nie? ja się przywitałem, to wszystko, już, już byliśmy znajomymi i przez resztę festiwalu utrzymywaliśmy kontakt. Byliśmy no to, na wspólnych stanach. No to fajnie, że tak wygląda to, bo pewnie błędne wrażenie gdzieś tam odniosłem, a na podstawie jakichś tam może niektórych opisów czy, czy, jakich, czy czytając jakieś fora, że to troszeczkę jest taki festiwal towarzystwa wzajemnej adoracji, że takie troszeczkę snobistyczne może się to wydawać, że ludzie może nie są aż tak otwarci, tylko trzymają się w jakichś zamkniętych grupkach. Znaczy Garet, jeszcze, jeszcze odpowiesz, bo ja, ja znowu słyszałem coś bardzo podobnego, że nie tyle z Towarzystwem z Adoracji, to taki festiwal troszkę no-life'ów, że on jest tak bardzo utechnikowiony, że wszystko rezerwujesz komórką i pewnie do tego też przejdziemy, do tej technologii, bo chciałbym poznać w ogóle, jak to wygląda, ale że wszyscy są faktycznie tak bardzo tą technologią e, zajęci, że oni w ogóle właściwie się mijają na tych korytarzach, że to jest w jednym miejscu, w takim, w takim industrialnym klimacie, powiedzmy, nie? Że... I pisząc tylko ze sobą, kontaktują się za pomocą Facebooka. Tak. <laughs> znaczy, jakie jest pytanie? Jakie jest pytanie? Czy Grzesiek zadał pytanie, czy ludzie nie, nie są tam grupką hipsterów, która wzajemnie się adoruje? A moje pytanie jest takie, czy ludzie się tam nie alienują poprzez technologię, która ich otacza? Cóż, pytasz człowieka takiego jak ja, i tutaj odpowiedź jest. No, zależy, no, różni, ludzie są różni. na odpowiedź brzmi na pytanie Grzesie, ponieważ mhm. tak, można tam spotkać takich ludzi, których zastanawiasz się, co oni tutaj robią, nie? Są ludzie, którzy właśnie już byli w kan i widzieli połowę tych filmów, na które ty się jarasz, okay. i oni tylko nie mają jakiegoś czegoś ciekawego do powiedzenia, tylko właśnie, eee! I to jest cały ich komentarz, nie? <laughs> Co, co, no tak. co to dla nich? nie ja robię, e, tak Jakiś tam przegląd Bartasa, ja w ogóle o nim nic nie wiem. Macie go zachwala, a ktoś tam... Ja widziałem wszystkie filmy Bartasa. Kropka, tyle pogadasz. Tak, i tam są tacy ludzie. No, są tam też ludzie, tak jak ci mówiłem kiedyś, że gadasz z takimi ludźmi i nagle... No wiesz, wiesz, ja, ja widziałem ten film taki, że często się zdarza tak, że ja oglądam jakiś film, ja tak podczas oglądania, ja nie myślę, że on jest na 10 na 10, ale tak mija trochę czasu, ja mu daję to w 10 na 10. Kropka. Albo, co było dla mnie szczególnie dziwne, że ktoś pochwalał jakąś inną osobę za to, że ona ma odwagę powiedzieć, yy, że ona nie, yy, nie kłamie, że coś oglądała. To jest, to jest też dla was naturalne? Że ktoś na przykład nie, nie oglądał, nie wiem, Skazanych na Szałżęk i nie, nie mówił, że mi wobec, nie, ja oglądałem Skazanych na Szałżęk, ja naprawdę to oglądałem. Chociaż tego nie oglądała, tylko po to, żeby właśnie y, podtrzymać iluzję, że ona się zna i że, i że ona oglądała te wszystkie filmy. Dla mnie, co to, kur... dlaczego chwalisz tą osobę za coś takiego? Ale właśnie się okazuje, że jest bardzo dużo ponoć osób takich, którzy zamiast usiąść na dwie godziny i obejrzeć jakieś film to właśnie wolą... Przez lata podtrzymywać iluzję, że oni się znają i oglądali to, ale tak naprawdę e, wypijesz z nimi kilka drinków i nagle się okazuje, że, że, że, że wiesz, ja, tego, ja tego łowca oglądam. Jelenie, to tak zasnęłam na nim. No, ale czytałem pięć recenzji, więc wszystko oni wiem. Tak, ale no, no wiesz, no wiesz, ja tak jestem krytykiem i tak nie wypada mi powiedzieć, że ja tego jeszcze nie oglądałem i tak jakby no odkładam. Mam to jakoś kiedyś w planach, ale no. Kiedyś. Ja się trochę z zażenowaniem przyznam, że jak zaczynałem interesować się filmami tak troszeczkę bardziej na poważnie, to, to zdarzałem się takie sytuacji, że powiedziałam komuś, że coś tam się znam, coś tam ale, ale okazało, okazało się, że tego nie znam, bo tylko o tym czytałem, ale, ale szybko, z tego, szybko się z tego otrząsnąłem, kiedy naprawdę zacząłem oglądać filmy, to, to zdałem sobie sprawę i, że przecież że to jest zupełnie bez sensu i do nikąd nie prowadzi coś takiego, żeby tylko mówić o filmach, których się nie widziało, to. to... Uznaję tak. Te, tak, tak. No, ale no, mówiliśmy o tym w podcaście o okłamaniu. Jak tak, założyłem tak, film tak. web to miałem na 10 na 10 ocenionego studenta, studenta z Pragi. Bo to czarno-biały, klasyczny tak. <grym> ten, film ten, czy ten 13 rok powstania 15, ty, 13, może, może 13, ale chyba 15. No. Ale dobra, to już nieważne. Student z Pragi, pierwszy mm -hmm, horror tak, tak w ogóle. No natomiast natomiast no, wiadomo, że nie na, na, nic na tym nie zbudujesz, tak? Łącznie, łącznie ze zdobywaniem kolegów na festiwalu filmowym. Ale mówisz, że to jest margines, tak? To, co, co powiedzieliśmy. Znaczy, nie mówię, że to jest margines, ponieważ ja mam tak, że jak mam jednego, jedną osobę, z którą mogę pogadać, to jakoś nie rozglądam się, żeby poznać kolejną osobę, nie? Jak, już jest, jak już jestem sam na sali, no to zagadam do tej osoby, która jest obok mnie i tam spróbuję z nią nawiązać, znajomość, jeśli nie wyjdzie, no to on nie wyjdzie. Ale jeśli już jestem na filmie i z kimś już jestem, no to skupiam się na nie, nie? bo to mi wystarczy, nie potrzebuje Dla mnie to, że ja jestem na, na zjeździe z wami na offline czy to na, na tej wsi i mam po siebie 12 osób, z którymi każdą, z każdą mogę pogadać, to jest dla mnie wystarczające. Ja już, już więcej w życiu nie potrzebuję przyjaciół, <grym, <grym, wystarczy. Ej, wzruszasz mnie. <grym>, no. dobra. W każdym roku poznałem nowych ludzi bo tam wiadomo, nie wszyscy wracają, nie w, każdej możliwe, nie w każdej sytuacji masz kogoś pod ręką, więc poznajesz nowych ludzi i podejmujesz to ryzyko. No, dla mnie to oznacza pięć filmów dziennie, a to oznacza, że pięć, pięć razy przynajmniej do kogoś zagadam podczas, w ciągu dnia, potem pomiędzy filmami i tak dalej. I to jest swoją drogą bardzo naturalne, że możesz zagadać do, do ludzi na, na horyzontach tak jak byłem po Wołyniu, nie wiem czy pamiętacie i nie miałem z kim pogadać i busem wracałem do swojego miasta i po prostu do kobiety z przed sobą zapytałem, przepraszam, czy widziała Pani Wołyń? I oh. dopiero w tym momencie zrozumiałem, jakie to jest głupie, co ja zrobiłem. Bo to jest jak, przepraszam, czy ma Pani chwilę, żeby porozmawiać o Jezusie? <śmiech> Ale kiedy jesteś na horyzontach, ja, ja jestem mentalnie, ja mentalnie jestem na horyzontach przez cały rok, chociaż wiem, że nie mogę być mentalnie na horyzontach w stosunku do innych ludzi. Nie mogę być taki otwarty. Ale kiedy jesteś tam w Wrocławiu w czasie tego festiwalu, słyszysz obok siebie, wychodzisz z kina, idziesz, idziesz zjeść śniadanie, obok siebie słyszysz dwie dziewczyny rozmawiające tam. I one nie mówią nawet o tytule, nie? po prostu mówią o fabule i tam... No, ja, ja byłem na tym filmie przed, przed chwilą z nimi. Zagadujesz, po prostu mówisz jakieś jedno zdanie i tak wywiązuje się między wami rozmowa. Dochodzicie do tej knajpy, one, one idą dalej. A Czyli nie jedziecie na śniadanie, już jedliśmy. One idą swoją drogą i ty idziesz do knajpy, jesz śniadanie. Tutaj nie ma jakiegoś zakończenia, tutaj nie ma jakiegoś morału. To jest tylko przykład tego, że Taka interakcja jest możliwa. No tak, właśnie mhm. mi to przypomina mi to właśnie festiwale fantastyki, na które jeżdżę, gdzie też o. ludzie są bardzo otwarci i można w, sobie, w sumie zagadać na, na każdy temat chwilę i nieważne, czy spędzisz z tą osobą pięć minut, czy, czy cały dzień. To jest, jest właśnie... Do, do bardzo są ludzie otwarci na innych. Więc fajnie, że tutaj też coś takiego można spotkać. No, zburzyłeś, zburzyłeś niejako mit no. tak, horyzontowicza jako no właśnie, z, takie w, z, kom z komórką. Tak. Tylko hmm. mówię, żebyście się nie zdziwili, jeśli spotkacie kogoś tego, bo pewnie spotkacie, ale no... A słuchaj, a, średni, a średnia wieku, czy taki stary, stary facet, jaki ja znajdzie tam ze swoich rówieśników? Tak. Nie, no tak. tak, tak w, w ogóle ten, nie, ten, bo ten to chodzi jest to, słynny, to jest... ponieważ hmm. tam jest najstarsza para kinomanów. To jest faktycznie tam 80 okay. czy 80 czyli plus śred... lat. Czyli średnia wieku od 15 do 115 to znaczy ja, tak, ja słyszałem to o, tej, o tej parze, tylko ja widziałem o nich film dokumentalny, jak jeszcze byłem farfosłem takim mam, więc e, widzę, że zajawka im, im e, się nie skończyła, ale no, my pamiętam, że, że w, w, w tysiącach, w tysiącach filmy oglądali i oceniali je normalnie w notesach, nie, jak my mamy filmy. I normalnie ich można spotkać między, między śniadami. Taki tutaj e, tutaj też jest ten czynnik, który Adrian nazywał, jest industrialnym. Chodzi o to, że to jest nowoczesne kino i tam y, są na przykład miejsca na wózek na sali kinowej, więc tam można spotkać po prostu ludzi na wózku, którzy podróżują podróżu w i siadają, czekają pod kinem i tam wjeżdżają. Jeśli miałbym podać y, opis Horyzontowicza, no to nie wiedziałbym całego praca, co powiedzieć, bo tam Wrocław przede wszystkim jest takim miastem, gdzie chciałbym żyć, ponieważ ja nie chcę żyć gdzieś, gdzie nikt nie, nie zagada do mnie po angielsku. Zeszły rok to w ogóle było odjazd, ponieważ ja tam przyjechałem i tam wszyscy chodzili z flagą Włoch. Ja nie wiedziałem o co chodzi, a to był po prostu Światowy Dzień Młodzieży. I tam byli było mnóstwo obcokrajowców w ogóle nie związanych z festiwalem, ale często właśnie są to ludzie, którzy przyszli i przyjechali tam ze względu na festiwal. Przy tym przyjechanie na festiwal to nie jest... To, co my zrobimy, to jest po prostu tak, że oni po prostu mieszkają w Wrocławiu, przyszli na jeden, dwa filmy, albo po prostu przyjechali do Wrocławia i akurat korzystają z festiwalu. I to jest dla mnie, było dla mnie odkrycie. Ale no, tak. tak, są różni ludzie. E, czyli mamy już za sobą takie wstępy o wgadanie horyzontów, e, natomiast w ogóle... Jak, jak tam przeżyć? Jak przeżyć na horyzontach? Czy są jakieś niezbędne rzeczy, które w ogóle muszę zabrać ze sobą? Ręcznik, ponieważ Łazienka nie ma ręczników papierowych. Tak, co... zawsze biorę za. Czekaj, łazienki. ale my w pokój z Łazienką. Ale nie, chodzi mi o kino, nie? bo jak tam wychodzisz z pokoju i spędzasz 14 godzin w kinie, no to musisz mieć suche ręce, nie? Chociaż Aha. są wiśniacy, którzy właśnie. Są wieśniacy, którzy no umieją, nie myją rąk w ogóle, albo myją ręce w sposób zamoczyć znaczy... i dotknąć kurwa klamki. I teraz kurczę nie wiadomo, to kogo sięki. podać rękę, nie? Tam. Tak. Się... Proszę cię, Co człowieku. Przez ostatnie, przez ostatnie tam dwa, dni, dwa dni temu przecież ocierałem się z spoconych ludzi w tłumie przez, na koncercie. I Ale to jest innego. Nie umarłem. Innego. Nie umarłem od tego. No, no to końcu... nie chodzi o to, że można umrzeć od tego. To jest sytuacja oczekiwana. Jak się ociera, to tak jak no, na tym naszym zjeździe oczekujesz, że garet będzie półnagi. I to nie jest nic nowego, ale jak, jak idziesz do, do kina i oglądasz tam, garet siedzi półnago na tym, ze stopami na około uszu kogoś, no to, to już nie jest na miejscu. I właśnie wchodzisz do takiego luksusowego kina i tam spodziewasz się, że klamka będzie słucha to jest po prostu, a nie, że ludzie będą zachowywać się jak wiśniacy i dotykać mokrą ręku klamki. To, ale tak, to nie ale... będziemy ale... denogować nad, nad mokrymi klamkami e, już, nie? Tak. Wracamy po prostu do tematu tego, jak przeżyć na festiwalu. No właśnie, co do mieć... ręczników. Nie, trzeba mieć po prostu wziąć swój ręcznik, taki normalny z materiału i nie, nie stać tam przy tej suszarce, bo pa papierowych ręczników tam nie ma, musisz stać przy tej suszarce. A czek, czekaj, czekaj, w sumie nie rozumiem do końca. No chodzi I o to, o, że jak jako korzystasz z, z łazienki w, w kinie... Mm -hmm. To wycierasz ręce w spodnie, nie? Na przykład, chociażby tak, ale no, jeśli nie, nie masz spodni, bo przyszedłeś w samych majtkach, no to pamiętaj, żeby wziąć ręcznik. No kurczę, no to, no to w ciekawe. To jest taka moja uwaga, która naprawdę mnie dręczyła. Co dalej? Jak e, na miejscu jest katalog, na, na ostatniej stronie katalogu jest mapa miasta, więc... E, czy tam jest pokazane Tam główne atrakcje, gdzie jest rynek, gdzie jest ten pokaz plenerowy, gdzie jest kino i możesz się tam odnaleźć po, po mieście, chociaż jesteś tam pierwszy raz, mówię z własnego doświadczenia, eee, co dalej. To znaczy, czy jest coś, co, co na przykład zapomniałeś na pierwszej edycji, a mhm, by było Ci się się potrzebne, oprócz ręcznika, bo faktycznie, jeśli mówisz, że przydałby się, ja pewnie i tak nie wezmę, bo mam spodnie, tak? albo spodenki. Natomiast no coś takiego, co trzeba. Jeśli no, idziesz mówię, to... na długi film, nawet na trzy godziny, no to weź ze sobą jedzenie. A czy, dobra, czy w Kinie nie sprzedają Prowiantu, czy sprzedają po prostu po kosmicznych cenach? Nowe Horyzonty wyglądają tak, że tam nie ma prowiantów w sensie takiego typowego, czyli na popcorn i Tego tam nie ma. Ale jest tam bar z kanapkami. I mogę sobie wnieść tam kanapkę na salę i nikt nie będzie miał nic przeciwko. Nie, czy nie bardzo? Czy będą się patrzeć na mnie, o kurczę, jest że to jakieś fapa jest mod bardzo duże. Cóż. odpowiedź pełna jest taka, że nie. Nie możesz wnieść niczego na, na, na salę. ale, U. Znaczy, Ale. Zanim powiem, ale prostu wolontariusz jak cię zobaczy na przykład z lodami, no to cię nie wpuści. I to nie, nie możemy powiedzieć, ale ja kupiłem specjalnie na sens. Taka jest ich praca. I, Dobra, a obszukam i plecę? Nie, nie obszuka ci plecaka i to jest właśnie ta druga strona tej mojej pełnej odpowiedzi. Ponieważ jak tam w 15 roku byłem i tam montowałem z rana te podcasty, to zdarzyło się parę razy, że po prostu zadzwonię do, kogo, do znajomego, stary, ja nie zdążę, zjeść śniadania, muszę tutaj montować, renderować ten podcast. Weź kup mi kanapkę po prostu, ja Ci oddam kasę, zajmij mi miejsce w kinie. Zjadłem tę kanapkę na na sali kinowej jedząc, po, jedząc jednocześnie w, podczas oglądania filmu, ale ona no, nie robiłem wokół siebie hałasu i tak dalej. Nie. Osoba, bo, ta osoba obok mnie była zdziwiona, że zdąży, zdałem radę zjeść tą kanapkę w trakcie. Bo w ogóle nic nie słyszałem. Ja umiałem się to właśnie, więc z tej perspektywy mogę powiedzieć, że na no, niech się do ciebie nie przypierdoli, jeśli jesz na sali, ale, okay. nie, nie, no, wiesz, ale nie możesz no, wnieść. Ja to, Jakieś bardzo wonne, wonne jedzenie, czy, czy, czy bardzo szeleszczące, chrupiące, nie, dyskretną jakąś kanapkę biegną. No nie no zapiekanki za nie wniesiesz, bo to jest bardzo czyste kino jednocześnie. No ja się skrzywiłem tutaj, jak powiedziałeś, że popcorny, czy, czy popcorn, czy na są naturalne. No dla mnie to normalka, że ja jem sobie przed seansem, na przykład w trakcie, w trakcie trailerów kanapkę na festiwalach. No po prostu noszę takie rzeczy ze sobą. Wiesz, robię sobie takie rzeczy rano. No ja, też, ja też często przed seansem. Jem I po prostu wiesz, że żeby nie być głodny, czy, czy noszę ze sobą wodę mineralną, czy nawet jakiś, jakiś termos może wezmę. No. Warto mieć termos, czy też. Tak, to też, też, też właśnie, pisałem. znaczy nikt nie krzyczy. Chodzi o to, żebyś. Zasada jest taka, żeby nie wnosić, ale dlatego, żebyś nie robił tam chlebu, jeśli nie robisz chlebu, jeśli nie hałasujesz, jeśli właśnie nie ma nie pachnącego mocno intensywnie, no to nikt się da ciebie nie przypieczy, ale ja tutaj mówię właśnie o przypadkach długich filmów. Ponieważ ja bardzo cierpiałem na tym ośmiogodzinę w tytule, ale nie dlatego, że to był męczący sens, Nie, był bardzo przyjemny. Tylko właśnie dlatego, że ja tam, tam tego dnia ja praktycznie nic nie zjadłem. Ja dopiero te, od 19 naprawdę skręcałem się, żeby, żeby wytrzymać te ostatnie dwie godziny. Musiałem podbierać jakieś słodycze od znajomych, żeby w ogóle przetrwać. No i to było coś, co... Muszę przekazać dalej, właśnie pamiętajcie, żeby wziąć ze sobą prowiant nawet na, jeśli to jest 3 godziny film, cokolwiek wziąć ze sobą, żeby nie umierać tam z głodu. Ponieważ te 5 filmów dziennie to może być tak, że będziesz mieć przerwę dwugodzinną pomiędzy filmami i dasz radę zjeść. Taki uczciwy posiłek, ale może być równie tak, że możesz zjeść dwie kanapki w ciągu dnia i to będzie wszystko, co nie? No dobra, jeżeli już jesteśmy w trakcie chodzenia z, na salę z jedzeniem, to, to jak wygląda kwestia spóźniania się na przykład na film? Czy, czy, mo, czy, czy wpuszczają parę minut po rozpoczętym seansie, czy sala jest zamknięta i koniec? Albo na przykład, czy mogę wyjść w trakcie seansu, jeśli mi się film nie spodoba? Czy będą też znaczy, jakieś... Procedura problemy? wygląda tak, że yy, jeśli... Yy... Przyjmujmy, że seans, jak się zaczyna sens, to jest godzina zero, nie? Jak się wybija ta godzina zero, no to ludzie, tam wolontariat przekazuje wiadomo, wiadomość do kasy, ile jest miejsc wolnych i właśnie tam jest last minute i oni tam e, puszczają bilet last minute i ludzie kupują te bilet last minute i biegną do sali i wykorzystują te miejsca, których nie ma. I to jeśli ktoś ma zrobi zrobi rezerwację, i tych rezerwacji nie wykorzystał, no to cześć, przepada mu. Plus tam jest karany, ponieważ tam to wygląda tak, że na karnecie jest 55 punktów, rezerwacja jednego filmu, to jest jeden punkt nie? odbierany z od puli tych punktów. Ale jeśli się spóźnisz i nie, na, na rezerwację, no to odbierane jest ci 5 punktów. Więc fizycznie będziesz mógł zrobić więcej rezerwacji w pewnym momencie. nie? W sumie właśnie to, to jest, czy można się spóźnić na, na. No, to jest festiwal, nie? Widziałeś jak wygląda? Pięć, pięć smaków. Generalnie nie wpuszczają, nie wpuszczają. Ale jest ten bufor tych czterech minut na początku każdego filmu, kiedy puszczają tych sponsorów te akcje różne, promocyjne, zwiastuny. Dobra, czy przed sensami są jakieś krótkie, krótkie jakieś prelekcje, czy jakieś takie zapowiedzi ewentualnie filmu? To jest kolejna wariacja tego, że właśnie jeśli na początku jest prelekcja jakaś, coś, zapowiedź Q&A, to w tym czasie drzwi są zamknięte na no, ja amen. Kiedy, kiedy człowiek, człowiek przed filmem właśnie mówi, jesteśmy na, na takim, takim, takim, takim tytule, będzie to i to, produkcja taka i taka, naprawdę taka i taka, z nami są tutaj na sali ludzie, albo ich nie ma nawet, ale będą zapowiedzieli, że będą po filmie, dopiero się spóźnią, ponieważ dnia jest o 10 rano, a oni śpią jeszcze, nie? Często tak jest. I kiedy ten facet mówi, albo facetka, albo kilku ludzi, nie? To wtedy nikt nie wejdzie na salę. Dopiero wtedy, jak on przestanie mówić i zaczną lecieć te filmy, no to wtedy dopiero puszczają wszystkich... Wolontariusze w Nie, powiem, ci, powiem Ci akurat, że to jest dla mnie naturalne, wiesz? Może to ja powiem z jakąś, ale uważam, że ludzi można obrazić, jeśli będziemy wchodzić podczas ich przemowy, albo będziemy się tam tłukli przez rząd, natomiast no filmu nie obrazimy i wiesz co? Nie, no ja, się ja, uważam, ja uważam, że to nie jest coś złego, może też herezja się je, ale to nie jest coś złego, jeśli ktoś się spóźni na seans, bo to jest festiwal, wiesz? i ch ch Chodzimy po prostu od jednego filmu do drugiego, albo chcemy jeść w międzyczasie. Dla mnie powinno być jakieś wpuszczanie 15 minut po w seansie i też też mi nie przeszkadzało na pięciu smakach. Nawet nie przeszkadzało mi o tyle, że tam nasz znajomy Krystian, który, który co prawda nie, nie zrobił tak jak planował, ale planował przyjść na połowę tego filmu, a resztę, resztę <grym> sobie zobaczyć na przykład kiedy indziej, w innego dnia. Albo w domu. Naj... <grym> Albo w domu, żeby po prostu zobaczyć jak najwięcej tych filmów w ten sposób. No. Ale właśnie dlatego zacząłem od wyjaśnienia tej, jak działa last minute. I właśnie dlatego to jest takie ważne, że oni muszą zamknąć te drzwi w, o, o godzinie zero. Że ponieważ właśnie wtedy są, są ludzie po prostu, którzy ustawiają się w kolejkę, siedzą przed tą kasą i czekają, aż będzie to godzina zero, jak puszczą te bilety last minute i będą mogli kupić bilety i pójść na seans w tym miejscu. No bo to jest z kolei szacunek dla innych ludzi, że rezerwujesz coś, ale tego nie, nie, nie wykorzystujesz i tam 300 osób na sali tylko jest. To jest ograniczone naprawdę. Że musisz po prostu z szacunku dla innych ludzi, musisz albo jestem wymuszone, albo anulować do 15 minut przed seansem, albo pójść po prostu na ten film. No. Mm -hmm. Ale powiedz mi, to każdy seans tak wygląda, bo ja myślałem, że obłożone są najbardziej te właśnie gorące seanse, nowy film Refna, nowy Almodowar, czy coś takiego, ale film o nie wiem, jakiś slow cinema, gdzie drzewo jest pokazywane przez 90 minut, czy po prostu nawet jakiś mniej skr skromniejszy polski film, czy film, e jakaś klasyka, czy wszystko jest tak obłożone, że zawsze tak. jest pełna sala, bo właśnie. to brzmi tak, jakbyś, jakby tak wyglądało. Y Tutaj jest czynnik tego, że sale są innych rozmiarów. Nie? Jak idziesz na Refna, no, no to idziesz na, wchodzisz na salę, która jest jak stadion, ale filmy, które są mniejsze, to są na mniejszych salach i one są tam na 100 miejsc, 50 miejsc i to też jest tutaj czynnik ograniczenia i prestiż, czy tam skala filmu to nie ma większego znaczenia, bo nawet na filmie, filmie Lave tam wiadomo, że ten film jest ściągnie jak tłumów, ale no 50-osobowa sala i to jest ograniczenie nie? i musisz, musisz się dostosować. nie? Tak, tak jak wspomniałem wcześniej, kiedy byłem na tym festiwalu dla dzieci, no to w Warszawie jest miejsce obok ciebie, we Wrocławiu nie ma, najczęściej nie ma i to jest prawda. To jest naprawdę bardzo popularny festiwal, chociaż nawet sami wrocławianie myślą o nim, że a, to jest jakiś taki festiwal AF-owy, coś takiego. Ale jak tam wchodzisz, to tam to kino jest wypchane po brzegi, sale są wypchane po brzegi, kolejki się ustawiają. A czy to jest duże kino w ogóle? Ile to jest trzy, dwupiętrowe kino, które ma dziewięć sal, z czego trzy są właśnie jak stadion. Jak największa sala w multikinie w złotych teraz. Większa. I tam jest. No, Prawda, tak, Ja myślałem, że to jest największe w Polsce. To jest, nie wiem to jest największe w Polsce, ale tam jest zakrzywiony ekran. Doskonałe dźwiękowienie same fotele, jak w samolocie. Tam się doskonale ogląda. Tam nie ma nawet tych wkładek na Kubek, nie. To jest tam się luksusowo ogląda w każdej sali. Powiem tylko, że na salę zaczynają wpuszczać pół godziny przed sensem a na 15 minut przed, to już wchodzisz na, na salę i już musisz szukać wolnego miejsca, bo możesz mieć ten problem. Albo na 20 minut wcześniej. Okay, a nie, nie odpowiedziałeś, chyba nie odpowiedziałeś, jaka wygląda kwestia wychodzenia po czasie. A czasu właśnie, roku, tak, to nie jest problem. To nie jest problem, tylko musisz zostawić karnet przy kasie. Znaczy przy wolontariacie, wolontariuszu, który tam, wolontariuszce, która jest tam. Ponieważ no, Mogą ci punkty odebrać. Tak się domyślam, ponieważ ja sam wyszedłem tylko właśnie z tego diaza po trzech godzinach, poszedłem do łazienki no. mhm. i musiałem wtedy zostawić ale... karnet. Nie wiem jak to jest z osobami, które... Ale na, na latach... od... A ten karnet ci po się oddaje? Nie, jak do wracałem do sali, no to oddaj mi, nie? To wszystko. Chodzi mi wyjść i już nie wrócić. Aha, wyjść i już nie wrócić. To tego nigdy nie, próbuję, mhm. nie, nie praktykowałem, ale... Mhm. Z tego, co pamiętam, to ta wolontariuszka właśnie się mnie zapytała, czy ja wrócę i właśnie w, w tym momencie dopiero poprosiła mnie o karnet. Hmm. Ale wiesz, że tro, trochę wiesz, jestem strasznie zdziwiony takim rygorem, bo na żadnym akurat festiwalu nie spotkałem się i nawet używam słowa specjalnie rygor, bo tutaj czuję, jakbym musiał się zgłosić i proszę pani, czy mogę wejść do łazienki. Trochę tak. Wiesz? Czy to ci nie doskwiera? nie, ponieważ to jest, rozumiem to do strony Organistoru, że to jest na, na gigantyczne obłożenie i oni prawdopodobnie najlepiej by zrobili jakby dobudowali tam drugi kino. No bez kitu. I dopiero wtedy był, byłby jakiś luz, ale skoro jest takie zapotrzebowanie, za ale mają takie warunki, no to muszą jakoś to dostosować. I Wiesz, już nawet myślałem, że jeśli jest takie obłożenie, to bilety by się już dawno skończyły, a one, tutaj ważna informacja w środku podcastu, którą pewnie podamy, je, podamy jeszcze na koniec, a i tak nie przesłuchacie go do końca. Karnety wciąż są, tak. Pozdrawiamy Karolinę, która mi to oświadomiła, parę dni temu. Czyli przechodzimy do momentu rezerwacji. Jak to w ogóle wygląda, szczerze? Bo opowiadałeś mi to, Garet, osobiście nawet 15 razy chyba. Ja się trochę tego boję, że wam powiem. Ale no... To jest coś nowego. No, bo trochę mnie to stresuje. Przede wszystkim zaczyna się to tak, że jak jest ten program, to możesz sobie każdy film tak zaznaczyć. Ten 12, w tym roku to będzie 12 lipca, kiedy ogłoszę pełny program. Będziesz mógł tylko sobie tak przejrzeć po kolei, obejrzeć, zdecydować się, czy chcesz to obejrzeć, czy nie. I istnieje, istnieje taki system, że każdą, każdą pozycję zaznaczasz na trzema kolorami. Nie? Czerwony, żółty i zielony. Czerwony, że nie chcesz oglądać, żółty, że tam może, zielony, że to obejrzysz. I tak, to jest bardzo pom pomocne wizualnie, ten żółty, czerwony, zielony, ponieważ kiedy jest, znowu wrócę do tego słowa, godzina zero, kiedy jest ta każdego dnia, to od razu masz tu wszystkie filmy, jakie danego dnia, następnego dnia znaczy będą, pokazywane, czyli jeśli w piątek wstaniesz, to rezerwujesz sobie na sobotę tego dnia, bo tak dzień do przodu jest rezerwacja dopiero uruchamiana. I masz tą stronę ze wszystkimi filmami. Każdy film jest oddzielnym przyciskiem i każdy musisz kliknąć, wystarczy raz i zmienia się wtedy kolor na fioletowy i to oznacza, że masz ten film zarezerwowany i możesz na ten film iść. Ja z jednej strony nie jestem do końca fanem tego, co nasz ojciec chrzestny, czyli Krystian mówi, że on każdego dnia bierze tableta i ustawia sobie palce nad, nad, nad każdym filmem i jednocześnie o 8.30 naciska wszystkie tytuły jednocześnie. Nie? No to, bo to jest przesada, żeby to tak robić, ale z drugiej strony lepiej właśnie przesadzać, niż potem właśnie słuchać, jak ktoś tam płacze, że nie zdążył zarezerwować, ponieważ tam okienko na te największe, najbardziej popularne tytuły to faktycznie wynosi 20 sekund. A w tylko dzień wcześniej trzeba wstawać o 8.30 i każdy tak festiwal już robi. Nie ma jakiegoś konta VIP. Znaczy to jest lepsze niż pójść stać w kolejce i czekać na bilet. Albo liczyć, że w ogóle dostaniesz bilet. Nie? Dobra, załóżmy, że nie mam karnetu, to, to wtedy kupuję bilety. Liczysz, że dostanę bilet w kasie, tak? tak? Znaczy jeśli, jeśli nie masz karnetu, no to potem kupujesz, nawet zanim festiwal się zacznie. Nie? I na przykład nie ma, nie ma tego stresu, że możesz nie zdążyć. Kup. Niektórzy właśnie robią tak, że kupują miesiąc wcześniej bilet. Na jakiś film, jeśli wiedzą, że on będzie na niego jakieś obłożenie. Czyli, czyli, czyli bilety Aha. sprzedają wcześniej. A karnetowicze muszą walczyć. No fajnie, za co ja płacę? Za, za to, że płacisz dwa razy mniej. Czy tam dużo więcej niż dwa razy mniej. Bo karnet kosztuje te 350 zł, a filmy, filmy pojedyncze kosztują, bo tutaj był tam bilety ceny biletów. Na przykład 24 zł bilet pojedynczy na pokaz filmów w cyklu Pokazy Galowe, cokolwiek to jest. Rok temu 26 zł za pokazy w, w, w sekcji Ale Kino, czyli służące, na przykład tyle kosztowało. Nie? 22 zł bilet pojedynczy tutaj widzę. Czyli, czyli tak, jeśli chcesz. Tak, ale bilet, jeśli chcesz obejrzeć 50 filmów i wydać no to 20 zł za sztukę, no to ile? No tak, no pytanie, ile filmów też obejrzeć, to w sumie radzę. Zacznijmy od tego, że my przyjeżdżamy na 5 dni i myśleliśmy, no tak. że karnety. to jest coś fajniejszego. No to jest, wciąż to jest coś fajniejszego, bo tutaj bilet pojedynczy w pakiecie 10 plus to jest 117 zł. Czyli 180 zł płacisz za 10 filmów albo 170 za 20. Powiem Ci szczerze, że komfort byłby lepszy. Jak ja nie lubię wydawać i nadpłacać, tak wolałbym szczędzić na jedzenie i wiedzieć, że się dostanę na film. A nie, a nie, a nie ze stresem wstawać rano każdego dnia. Także tak, szczerze Ci powiem, że wolałbym nadpłacić za to, więc tu jest tu nawet czuję, że, czuję się ostrzeżony na następny rok, że może lepiej kupić te pakiety biletowe. Czy w takim razie jak wygląda rezerwacja? Czy każdy użytkownik nowych horyzontów musi mieć komputer, musi mieć aplikację na telefonie, yy, musi mieć tablet, żeby to wszystko rezerwować, tak? Ewentualnie ma jakąś opcję zastępczą w, przy, przy, w przypadku, w tym przypadku jakąś kawiarenkę internetową niedaleko, czy nie? Ej, yy, na koniec końców zawsze jest opcja właśnie tego, że przychodzisz do kina. Do kina samego w sobie o 8.30 i tam rezerwujesz, tam potem, jak mówię. I... Czyli kina od 8.30 jest już czynne, tak? Ale załóżmy pewnie jest, nie wiem, te 20 komputerów, to są, kolej, to są kolejki pewnie do tych komputerów. Więc... Możliwe, ale no z, y, nie można zadowolić wszystkich. Musisz coś dać od siebie, nie? Kutek naprawdę, czy tam ktokolwiek tym kinem zarządza, naprawdę dał wszystkie możliwe opcje, bo to nawet jest, y, są kable po prostu i możesz ładować sobie telefon. Mhm. Czyli jakikolwiek nie inny po, sprzęt. go to kwestia nawiąże do swojej sytuacji. Ja raczej nie zamierzałem brać, powiem ci szczerze, laptopa. Mumu jest bardzo wadliwy i chciałbym po prostu aplikację sobie zainstalować na komórce. Czy jest opcja rezerwacji poprzez aplikację? Nie, nie testowałem tej aplikacji nie traktowałem mi poważnie. Tak potrzebowałem zobaczyłem, stwierdziłem, że wolę przez laptopa to robić i zrezygnowałem z używania tej aplikacji. W tym roku zrobię do niej kolejne podejście, ale nie wiem jak to wygląda. Wiem szczerze, nie, nie chciałem nawet zabierać laptopa. Teraz widzę, że prawdopodobnie będę musiał. Ja wezmę eee. laptopa w razie czego, także. No. Ale to nie będziemy się gnieździć przy, przy jednym laptopie. No, no. Przy czym no, było no. tak, że raz musiałem ee, dzwonić do znajomego, powiedzieć: Może Wi-Fi u mnie nie działa? Czy tam. Nie, to wtedy to nie był problem akurat w Wi-Fi, tylko akurat sama strona nawaliła raz. I musiałem do znajomego dzwonić, czy u niego działa. U niego akurat działa ta strona, i on mi zarezerwował. I to zajęło dłużej niż te 20 sekund, ale jednocześnie zdążył mi. Zdążył mi. Znaczy to, to nie chodzi. w takim oblężeniu to serwery mogą mnie wytrzymać często, chyba. Właśnie nie miałem z tym problemu w zeszłym roku. Dwa lata temu miałem dwa razy problem, ale to wszystko. Ale pytanie. Czy to nie jest takie troszkę jakieś właśnie od, odganianie ludzi, którzy się w tej technologii gubią, czy starsze osoby e, mają, mają szansę w ogóle, mają, mają tą rację bytu, czy to nie jest troszkę przesada, że każdy musi mieć aplikację. W ten, spos no, w ten sposób troszkę odstraszamy dużą ilość osób i też w sumie od, odgradzamy ich od możliwości uczestnictwa w takim festiwalu. Czy to utechnologizowanie nie poszło z daleka? Dla mnie nie, ponieważ opcji wciąż jest mnóstwo. Tak jak powiedziałem, można tradycyjnie po prostu wziąć, zamówić sobie bilety wcześniej i to, to koniec. No. A jeśli nawet nie, nie przyjeżdżasz ze sprzętem własnym na, na festiwal, to możesz skorzystać ze sprzętu, który jest tam w kinie. Tam też jest wi-fi za darmowe. No. Więc opcje wciąż są. Czy tam nawet pewnie pomoc dla osób starszych, które nie ogarniają w internecie, ale chcą tam no, chcą być na karnecie, no to pewnie dla nich też jest pomoc. Tam jest naprawdę dużo ludzi, którzy pracują i tam pełnią różne funkcje. Ja nie czuję, żeby to kogoś ograniczało, ale jeśli nawet to bardziej w stylu takim, że to wymaga czegoś od, właśnie od yy, uczestnika, że on musi coś da dać od siebie, żeby skorzystać. Oprócz pieniędzy, tak? Tak, że to jest to jest festiwal, który również ma od, od uczestnika jakiegoś zaangażowania, że on musi coś od siebie dać. To jest coś, co jest dla mnie czynnikiem budującym klimat, ponieważ tak, tak jak Netflix na przykład, on często wyrzuca tam często jakaś licencja na coś się wyczerpywała i jakiś e, wchodziłem na serwis i tam o 50 filmów masz ma 3 dni, żeby obejrzeć te 50 filmów. I dla mnie to nie była wada. Znaczy oczywiście to, to nie było w pełni pozytywne, bo tam na no, traciłem możliwość obejrzenia czegoś, ale jednocześnie było mnie, we, była we mnie ta presja, żeby właśnie coś oglądać. To była dla mnie zaleta zale tej, tej, tej strony, nie, że tworzy właśnie dla mnie to jest coś niespodziewanego, nie? że tam wchodzę na strony i nie wiem, co tam będzie. Tak jak mówi też, że tam jest tylko jeden film dziennie dodawany i nie wiesz, co tam będzie i musisz, musisz się ścisnąć, żeby to obejrzeć w 30 dni. czy wiesz, taka też kwestia, kwestia już życiowa bardziej, nie wiem, czy to umieszczę, czy nie, ale no, ja też na weekendzie lubię jednak sobie trochę freestyle'ować. Ja też nie lubię sobie planować festiwalu filmowego. Lubię czuć, że nie pójdę, nie pójdę na coś. I akurat nie lubię takiego przymusu. Jak zresztą tego, co Netflix robi, tego, co Mubi, Mubi robi, też już nie lubię. Nie lubię po prostu mieć przymusu, że muszę coś obejrzeć, że muszę zaplanować serial. Ty to widzę, lubisz tak? Lubisz tak podchodzić do tego, że teraz, teraz sobie gram w Wiedźmina. Potem na następny tydzień mam zaplanowany ten, na ten serial. I ja wiesz, to jest mój czas wolny i luzik. Mam ochotę pobiegać rano, idę biegać. Mam ochotę rano nagle stwierdzam, że kurde, obejrzę ojca 63 drugi raz i oglądam, wiesz, a jak wisi mi jakiś portal, czy wisi mi kurde jakaś rezerwacja, nie lubię, nie lubię przymusu, bo to jest mój czas wolny. I, i wiesz, ja też w, trochę w ten sposób to podchodzę. No. Ja to rozumiem, dlatego piractwo zawsze będzie lepsze. No. I tak się wytnie chyba. To, to bym zostawił. Ja też bym to zostawił. W kwestii jeszcze karnetów. Jakie przywileje daje karnet oprócz możliwości rezerwacji biletów wcześniejszej? No, nawet nie wcześniejszej po prostu. I, no, i, no i że to, że się opłaca bardziej finansowo i co jeszcze? Co ja mogę y, zrobić y, mając karnet? Czego nie może zrobić ktoś kupi, kupując pojedynczy bilet? Właśnie. W ramach Jakiś salon z dziadkami czy coś? No właśnie na przykład. Wszystkie na dzień dobry przychodzisz y, przy odbieraniu karnetu, dostajesz całą paczkę z prezentami. Jakimi prezentami? Paczkę prezerwatyw dostanę? E, no, chyba, nie, tak. chyba nie, chyba nie. Chociaż, chociaż byłby fajnie, nie, że paczka prezerwatyw i na każdej taka shimika. Ale prezenty. No cóż, jest tam sporo reklamowego śmiecia, ale są też tam pocztówki, fachlarz, różne pamiatkowe rzeczy, jakieś magazyny, koszulka, ko koszulka, która kosztuje 20 zł, tak oddzielnie co tam jeszcze? Patrzę, jak tych kosmetyków. Cóż, w każdym roku było co innego, więc nie będę. Co rozumiesz przez kosme kosmetyki w sumie, bo. Cóż, płyn do, do gigantycznej, płyn do golenia, płyn po goleniu, szampon, płyn do podprysznic. No, już w sumie trochę tego jest. No to oczywiście, to są małe próbki, ale no wciąż niektóre, uży, niektóre jestem w stanie używać przez cały rok aż do następnej edycji festiwalu. Aha, czyli to są jakieś materiały sponsorów. Tak, to jest który to to jest, jest sponsor tam. No tak, pożyczałeś mi to na, na zlocie. Okej. Okay. Dobra. No i co? I oprócz tych gadżecików, tych reklamówek, ulotek i prezentów. I, i znaczy to, w każdego dnia, to, każdego, w każdej edycji to jest inaczej. Nie? W, w 15 roku to było z, zapakowane w, te, w taką torbę, którą mogłeś za, założyć sobie na ramiona i to było jako plecak. Nie? nie wiem, czy to mogłeś, mogłeś to widzieć chyba na pięciu smakach u Krystiana. W zeszłym roku to było w, w takiej dużej torbie, którą mogłeś za, z, trzymać na ramieniu znaczy ekobag. Tak, ekobag. Tylko... Ale ekobag typu trzyma się przy dupie, czy trzyma się przy żebrach? Bo to jest istotne. Znaczy w okolicach żeber, nie? Aż do, aż do talii. To jest du naprawdę duża, duża torba net do, do talii dosięgała. I to jest wytrzymałe, ja to teraz w, w tym naszym. Okej, okay, no fajnie, tylko jeszcze mam na myśli dodatkowe rzeczy, już nie fizyczne, tylko na przykład możliwość wejścia na jakiś specjalny pokaz, nie wiem, na jakiś koncert. Tak, na... i właśnie tak jak Adrian pytał przed podcastem, czy ile kosztuje koncert. Jakiś już darsenau, to jest klub, który tam jest 5 minut, może mniej na piechotę, nie jestem nawet pewien. Jak się pośpieszysz, to pewnie w minutę tam dojdziesz. Ale to jest klub, który jest w środku takiego zamkowego scenariusza. To jest autentyczny budynek z stylu zamkowym, nie wiem. wiecznym. I to jest, rozum jakiś za zaprzyjaźniony, czy, że tak powiem, współpracujący z kinem Tak, local. to jest, tak. Arsene to jest, część jest na świeżym powietrzu, część jest w zamknięciu, właśnie ta zamkowa część. To jest klub, gdzie jest mnóstwo drzew, bierzesz, leżak, ustalasz sobie pod drzewem, siadasz i odpoczywasz. Jest jakiś tam zakątek z drinkami, i wszędzie jest ta strasznie głośna muzyka. Znaczy jak tam w tej zielonej części, no to już one tak nie wpływa, ale jak wejdziesz do środka, to, to jest 14 razy za głośno. To jest straszny, straszny łomot elektroniczny. Ale horyzontowicze pewnie tam spędzają sobie wieczory, kiedy nie oglądają filmów, tak? Czyli tam się mogę napić piwa z demem na przykład i to jest za darmo? Normalnie wejścia są na koncert? Znaczy, ja tam byłem tylko raz, znaczy parę razy, nie, ale tak przez dłuższy pobyt raz, ale jak tam przeszedłem, żeby zobaczyć w ogóle, czym ten arsenał, o którym tyle słyszałem jest, no to właśnie strażnik przy wejściu pojrzał mi na klatkę piersiową, ja tam cały czas nosiłem ten swój karnet nie? na szyi i po prostu mnie wpuścił. Nie wiem, ile to kosztuje, ale ja poczułem się miło, że miałem coś po prostu tak za darmo, nie? drinki, drinki akurat są płatne oczywiście, nie? I tam yy, normalnie płacisz tak standardowo, tam 15 zł za drinka na przykład, nie? Czy tam coś koło tego. Ale na koncert miałem wejście za darmo całkowicie. I tam będziesz mieć zapis, o który, którego dnia kto gra. I to wygląda tak, że o 21.00 jeśli pójdziesz, no to tam jest względnie pusto. Może parę osób, ale tak to sobie bierzesz leżak, korzystasz z Wi-Fi, który tam jest i robisz co chcesz, Nie? Ale to oznacza, że nie idziesz nie, nie, nie na piąty film tego danego tego dnia, bo on jest w okolicach 22, ale o 22 w arsenale zaczyna się też koncert zazwyczaj. Jeśli ja po, już wiem, co będę robił wieczorem. Jeśli, jeśli po piątym filmie pójdziesz do Arsenału, to tam jest może ludzie jak na polskiej plaży. Tam już nie ma tak, że sobie usiądziesz i ktoś się do ciebie usiądzie, po prostu tam już chodzisz po ludziach i musisz już tam kogoś znać, żeby tam znaleźć sobie miejsce, albo po prostu wychodzisz i idziesz się indziej, bo to jest wrocła, tam, tam jest miejsce, żeby co robić, ale... Ale, ale rozumiem, że to jest zamknięty, zamknięta miejscówka dla tak, za, za horyzontowiczów, czy, czy po prostu mogę, może sobie wejść jakiś dres z ulicy i, i, i, i za, za opłatą też wejdzie, no to tak? tak e... To znaczy ja tu robiłem research i to, to widzę, że z tego co pan, patrzę to koncerty w większości przynajmniej w tamtym roku kosztowały 18 zł ee, chyba, dla, dla wszystkich. I ty mi mówisz, że w takim razie jak mam karnet, to nie płacę tych 18 okay. zł. Ja mogę a, sobie rozumiem. chodzić tak, na nie. Tylko tak? to kosztem właśnie jednego filmu. No czy wiesz, no to dla mnie nie ma problemu. E, widzę, że w ogóle zespoły były fajne. E, co prawda dudniąca muzyka mi nie przeszkadza. E, a w takim razie zapytam tradycyjnie, tak? E, jest Pogo. Cóż, ja byłem tylko raz widziałem tak, zbliżyłem się do tego koncertu, żeby tam. E, to był elektroniczny, jakiś tam rap. Ja tam przyszedłem już w okolicy tej północy, pierwszej w nocy i tam już był tylko jeszcze raz, jeszcze raz nie i tam w końcu babka wyszła i tam zaczęła rapować tak strasznie szybko, że w ogóle nawet nie miałem pewności czy ona używa słów czy nie. I to było stra straszny łomot, straszny hałas, wszyscy tam stali, nie podchodziłem za blisko, ale to wydawało się warunki idealne, żeby pogować tam i ja wątpię, żeby jakbyś tam zaczął pogować, no oczywiście jeśli nikt nie będzie pogować, no to możesz na mnie liczyć, albo na Grzesia. Hmm. A no to już trzy osoby, to, jest, to się przyłączy dziewięć osób, tak? To się, to się wielokrotnie dostało. No to wątpię, żeby ktoś tam ci coś zrobił, że tam... Ale ja już byłem, to no jak mówię, to była strasznie w środek nocy, już się zbliżał, więc tam już ludzi... Czyli to mit, że ludzie tam tylko oglądają filmy i nie imprezują. Tam jest bardzo dużo innych czynności. W zeszłym roku chociaż był ten, ten gość od Kremastera, nie? I to było w, w, wielkie wydarzenie. Sparnej... Bardzo tak. To było wielkie wydarzenie, że on tam ten swój sześciogodzinny film puścił i on nie był puszczany w kinach, on był puszczany w operze, która w ogóle była zbudowana tak, żeby spełniała warunki tego reżysera, który stworzył, bo on dbało o to, żeby ten film był puszczany w idealnych warunkach. Były tylko dwa pokazy. On musiał to osobiście nazerować i to, to nie był film tradycyjnie, chociaż to było jak bardziej jak doświadczenie. Ale widziałeś to? No co ty, ja byłem na 8 godzinnym diazie, to mi wystarczyło. I to było, był przykład czynności, które można robić poza filmami, chociaż to jest filmowe, ale też były wystawy różne, są tam muzea, to jest w końcu Wrocław, nie? No rozumiem, bo powiem szczerze, że, że, że po, te poboczne aktywności w sumie interesują mnie tak samo jak Takim powiem, powiem Ci, że, że, że powiem Ci, że było, była jakaś tam tajna zabawa, która była, trzeba było używać telefonu do tego, były jakieś znaki roz, rozsiane w mieście, trzeba było te znaki znaleźć i to był, one prowadziły do specjalnego pokazu, który był jakoś tam na, na początku tego w 16 edycji festiwalu, a ja się w ogóle o tym, o tym że coś takiego było, dowiedziałem pod koniec, więc nawet nie brałem w tym udziału i nie wiem, jak to wyglądało, ale wiem, że coś takiego miało miejsce. Nie wiem, co wtedy grali. Zfilmowani chyba na tym byli. Tak, byli coś takiego, że jakiś był tajny pokaz na basenie. Na basenie, Tam, tak, tak. Widziałem tak, właśnie no. ich filmik. Gdzie no? tak. nie, nie no, wiedzieli, gdzie jadą, zawiązali im oczy i. No, więc coś takiego. Ja jeszcze jest. będę trochę drążył, drążył w koncertach, bo w sumie bardzo chciałbym pójść na przynajmniej dwa koncerty. I nawet zrezygnuję z tych filmów wieczornych, jeśli. Jeśli będą jakieś fajne, ale głównie no, jest, muzyka jest, elektroniczna, nie. czy to, to było tylko taki trend z poprzedniego roku? Bo faktycznie przejrzałem zespoły, no i głównie elektronika rządziła rządziła w tamtym. Aczkolwiek, no, dajmy na to Rave, to to są, czy na, na przykład jakiś house, to są różne rodzaje elektroniki, więc bardzo szeroko pojęta. W każdym razie ja nie byłem na żadnym koncercie w pełni. Ja ci mówię tylko, tylko o tym jednym, co usłyszałem, ale ja nie znam tych zespołów, no, rojka wiem, kto to jest rojek, nie ten odmysłowiec, ale na jego występie też nie byłem. No, jakkolwiek to brzmi, ja tam jad, jadę tylko dla filmów, chociaż bardzo chętnie sprawdzę też inne rzeczy jeśli będzie, będzie taka możliwość. Ale jeśli nie przełożę nie przy, nie tego... Oj to, tego, to, oj, to Cię pory, porywamy kurczę. Tak? Bierzemy Cię na miasto. Ja, ja wolę po prostu po, po piątym filmie pojść do Arsenału czy tam gdziekolwiek mnie tam z, wywiezie. I tam spędzić do czwartej w nocy czas. Aż. Bo. A o czwartej w nocy po prostu wtedy zamykali. Ja nie, byłem, nie było tak, że ja byłem zmęczony. Po prostu Arsena wtedy jest zamykany. Okej, okay, no tak myślę, że trzy godziny snu to jest optymalne na takim festiwalu. Tak. <grych> tak. Ja, ja, ja przecież ja, ja i tak chodziłem spać o drugie w nocy. budziłem się o, o 8.30. Znaczy tam przed 8.30. Mhm. Ile to jest godzin snu? Niewiele. A tak jeszcze, jeszcze, jeszcze dopowiadając. Jesz... Jeszcze dopowiadając do pytania Grzesia, w 2015 roku do wielu miejsc, gdzie nie zaszedłem, tam widząc karnet na mojej piersi, dawali mi zniżkę. 20% na przykład na to, co zamówiłem. W 16 roku już tego w ogóle nie było. Chodziłem, pytałem się, czy jest, czy jest taka zniżka? Nie czy W tym roku nie. Chociaż wszędzie widziałem właśnie ulotki tego festiwalu katalogi horyzontów. Y, oni wykupili tam miejsce, tą przestrzeń, nie? żeby mogli tam y, te śmieci zostawić w różnych knajpach i tak dalej. Ale zniżek już nie było dla uczestników festiwalu w tym roku. Może w tym roku. Mam nadzieję, że to wróci. Byłoby miło. Yy, no w, my w sumie oprócz, oprócz tak imprezowania, oprócz koncertów, no w sumie knajping, tak, pubbing yy, byśmy uskuteczniali. Yy, naj, naj, miejsce, które najbardziej mi się spodobało to było Graciarnia, chyba tak coś to się nazywało to miejsce. I to jest bardzo ciekawe miejsce, ponieważ wszystkie meble wyglądają tak, jak miały się tam rozpość. To nie jest stylizacja, to jest autentycznie jakby wzięli, okradli kilka kil... śmietnika, albo no, okrali Żydów w ciągu II wojny światowej i do tej pory trzymali te meble i tam naprawdę siadasz, to tam myślisz, że ci na dopy rozerwie. A jak tam siadasz, to tam jest taki klimat, że Chcesz się tam wracać. Nie, ja wam już mówię, że idziemy tam, bo no widzę, piwo jest bardzo tanie. No, Nie ma no co pewnie. prawda mnóstwa kranów, ale jest, jest piwo kraftowe i no jest bardzo i wystarczy. tanie. No i wystarczy. Plus, i to jest niedaleko. To ja, ja cały czas poruszałem się w zasięgu 5 minut, czy tam no, no 20 minut spacerem od kina, więc wiem, wiem gdzie wywróciłem wypić zieloną herbatę tak prawdziwą. Wiem, gdzie wypić e, piwo Kilkanaście miejsc wiem, gdzie wybić piwo, chociaż no, nie będę pić. Wiem, gdzie, gdzie, jest, gdzie są drinki dobre, wiem, gdzie jest dobra czekolada do gorąca, w sensie gdzie są dobre lody. Oczywiście mówię o takich wafelku. E, e, wiem, gdzie jest dobry ramen i tak dalej. Wiem, gdzie jest redakcja CD Action, chociaż nadal tam nie byłem. Wiem, wiem, gdzie jest panorama Ratłowicka. To jest właśnie kolejny przykład tego, że poświęciłem wszystko na rzecz filmów i nie, komukolwiek mówię tylko nie, Jadę do Wrocławia, Jadę do Wrocławia, jadę do Wrocławia i wszyscy mówili mi, o, zobacz, panoramę Ratłowicką. Albo tą Wyspę Słodową. Nie? Ja nie wiem, gdzie to jest. Wiem, gdzie jest panorama, ale nie byłem tam w środku dosłownie. No Wyspa Słodowa trochę jest, kurde, trzeba, trzeba przyjść chyba 30 minut od... a, ty, a ty byłeś, Adrian, we Wrocławiu, nie? Byłem we Wrocławiu nieraz, no. Co prawda nie wydaje mi się to aż tak tak rozległe, jeśli chodzi o ilość miejscówek, ale wiesz co, może dlatego, że po prostu nie spędziłem tam 5 dni, natomiast ja poczuję, że i tak będę tam, kurczę, buszował między tymi wszystkimi knajpami, także ogarnę to. Chciałeś powiedzieć buszował. Burzował, tak. Tak chciałem powiedzieć. No, A Wyspę Słodową widziałem, jest tam bardzo fajnie. Co prawda nie jestem do końca pewien, czy tam można pić normalnie na trawie, tylko czy, czy w wyznaczonych miejscach, ale widziałem, że po prostu studenci tam sobie tam siadali, więc myślę, że po prostu można sobie zrobić tam jakiś piknik, Tak, się tymi wszystkimi piwami, które są tam dostępne, a czy można je wnosić też swoje, to już nie wiem, ale wybór piw jest no, całkiem spory. Może nie, nie jeśli chodzi o kraftowe piwo, ale na pewno regionalne tak. Nie. A to miejsce, gdzie. ale przechodzimy... To miejsce, gdzie mówię o no. zielonej herbacie, to też jest kawałek drogi od tego. Ewentualnie kursują jakiś, jakiś, jakaś komunikacja, chyba jest? Jakieś tramwaje, autobusy? Tak, przecież... tramwaje są, autobusy są, tylko ważna rzecz z tymi autobusami jest taka, że po 23 to one kurs, kursują już bardzo rzadko. W naszym przypadku to nie ma znaczenia, ponieważ no. Hostel mamy 10 minut od kina w litości, no przejdziemy to tak czy siak, ale jak ja tam byłem jeszcze raz w 2015 roku, miałem tam 5 kilometrów pomiędzy swoim hotelem i kinem, no to zwieziłem, hej pójdę na piechotę, nie, ile mi to zajmie, zajęło mi to 50 minut, a na autobus bym czekał 20 czy tam 30, no to dojechałbym pewnie w tym samym czasie, ale no ja jestem z tych co wolał dojść, nie. <głos> ci co nie tak. dość. No, tak. Co, przerw, przerwać. Czyli będziesz wolał dojść na, na horyzont. No. Tak. tak. Nie, ja ufam, ufam swoim nogom. Kupuję nową parę glanów, więc wiem, że będą trochę obciążone, ale ufam, że dotrę. <głos> Dotrzemy, dojdziemy, jak zbał tak, zbał. tak, dobra. Ale fajnie, że już przechodzimy do rzeczy cenowych, nie? Bo ja zadałem takie bardzo ważne pytanie i nie wiem, czy ty pamiętasz nasze dyskusje o Horyzontach rok temu, dwa lata temu, ale my wręcz stworzyliśmy taki dość dziwny obóz, że ja byłem zawsze za, za letnim Akademią w bo ja byłem jeszcze studentem i chciałem wszystko jak najtaniej. Tam wiesz, rozbijałem się na, w Zwierzyńcu namiotem, jadłem sobie pasztet na co dzień. I e, ja, zarówno ja, jak i ty robiliśmy bardzo, bardzo złą rzecz, że ty pokazywałeś, że są knajpy, są e, w tych wszystkich zdjęciach, są jakieś możliwości kupienia tutaj drogiego piwa, tutaj jakiegoś drogiego drinka. Ja cały czas myślałem, że Horyzonty to jest festiwal dla burżujów, a ja znowu pokazywałem, że Letnia Akademia w Zwierzyńcu nie ma innej opcji niż namiot, że tam jest naprawdę dzicz, a tak naprawdę, wiesz, to była, to była tylko kwestia tego, jak podeszliśmy do kwestii wakacji. Że dla mnie to musiał być survival, dla ciebie wreszcie chęć odpoczynku, żeby sobie poleżeć gdzieś w jakimś lepszym muszku, niż żeby pójść sobie na jakiegoś lepszego drinka i czy można tam po prostu to zrównoważyć, że osoba, która nie ma jakiegoś większego budżetu, może pojechać na horyzonty i dobrze się bawić, bo ja zapewniam, że mimo wszystkiego, co ja mówię o Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, to jest festiwal, gdzie można żyć na bogato, kupić sobie jakieś droższe, dobre jedzenie i nie ma, nie ma z tym przeszkód, po prostu to ja spędzam tak czas. Natomiast czy, można, czy, czy studenciak przeżyje na nowych horyzontach, czy wszystko jest tak, tak bardzo dużo jest właśnie tych droższych knajp, że nie znajdzie tam miejsca na zjedzenie kotleta za 10 zł, czy wypicia piwa, albo, albo jakiegoś, jakiegoś faktycznie parku, gdzie może sobie wypić nawet diabola, bo czemu nie? Ja w tym roku mam zamiar pójść tak przyzwoicie najtaniej i zrobiłem matematykę i wyszło mi 1035 zł. Za razem z karnetem. Właśnie nie stałem, czy z karnetem, czy nie? bo, Ale wydaje mi się, że tak. Karnet, pobyt w hostelu w tym najtańszym, we dwie osoby podzielone. I do tego jeszcze jedzenie. I to jest. To nie był koszt taki naprawdę minimalny, że tam jesz tylko u siebie w, w pokoju. Pieczywo, najtańsze jakieś kajzerki z Piedronki z pasztetem. Tylko normalnie wychodzisz spędzasz dobrze czas, tak na poziomie, czyli jesz naleśniki na śniadanie, a potem wydajesz, nie wiem, 20 zł na obiad, czy, czy 30, już nie pamiętam dokładnie. I to za to już masz porządny posiłek, który ci starczy na cały dzień. Czy to jest duża, duża suma? 10, 1035 zł za wakacje, dwutygodniowe prawie? Tylko wiesz, czy jest tam dużo opcji, żeby tanio kupić po prostu? Czy jest jakiś tanio tak, naprawdę? Tak. Dosłownie wychodzisz z kina... Tak, wychodzisz z, wychodzisz z kina i masz od razu obok bar mleczny, gdzie zjesz taki przysłowy posiłek za 10 zł. Kempingów nie patrzyłeś? E, nie, nie, patrzy, nie no patrzyłem, nie, nie pytałem. Możliwe, że możesz rozbić namiot na, na chodniku albo na dachu, albo no, wiesz, gdzieś tam się ukryć w kinie i prze, przekimać, nie? To jest pewnie możliwe, bo tam się nie dziwią. Nie no, ja, ja też trochę mam żal jednak, że do że nigdy nie wymyślił coś takiego jak Salon noclegowa, jak na Pyrkonie. No Ale to jest no jednak właśnie, to jest centrum Wrocławia, więc tam... Chociaż... No, w sumie Pyrkon też jest w centrum Poznania. Mm. <laughs> Proszę bardzo. Ale... Cóż. I hal, na hali. Na hali? No tak. Na hali się śpi, tak? Tak, na hali. No. hali. 10 tysięcy ludzi mniej więcej hala mieści i się śpi po prostu karimata przy karimacie. Mm -hmm. Jest impreza. Fuj, Robię to dobrze jakobus obóz koncentracyjny. Nie, to, jest, to są porządne wakacje, naprawdę. No. I jesteś przygotowany, że po no. apokalipsie przetrwasz. Darek, czy ja nie... czujesz, że przetrwałbyś po apokalipsie? Oczywiście. <gry> Oczywiście. Jak każdy człowiek, którego żadna kobieta nie pokochała nigdy. <gry> ja sobie poradzę to ze wszystkim. Wiem, wiem, no, no, nie, tak jest mój humor. W sumie, w sumie na razie mamy na miastkę tego, że można bardzo tanio wynająć hostel. Jak się nazywa nasz hostel? Bo zrobimy od razu reklamę. Trio. C trio, trio. trio. Mhm. Cena, jest, cena jest naprawdę świetna. Podejrzewam że, podejrzewam, że za kemping by mi zapłacili więcej niż za, za cenę. Fakt, tak, faktem jest... kilka miesięcy temu zamówiliśmy to, ale, ale wyszło naprawdę fajnie. To jest fajnie. taki... Fod. Jeśli kogoś zapytasz, gdzie możesz najtaniej wynająć pokój we Wrocławiu, to właśnie usłyszysz o tym hostelu. To jest bardzo blisko centrum, te 10 minut na piechotę. To bez pośpiechu naprawdę. Plus jest tam... Są łazienki w pokojach. Jest internet. Serio? Serio. Ja, będę, ja będę miał łazienkę w pokoju. Może dlatego, że no, dwóch osób w Plus, bo jak ja tam miałem te 5 km do, do tego, do do kina, no to musiałem kupić tam jeszcze bilet tygodniowy nie? na transport e, tramwajem, co też tam dołożyło parę dziesiąt złotych. A tak, masz, tani, masz, masz tanio i jesteś, jesteś blisko i wszystkie te twoje potrzeby są zapewnione. Nie? Nie, w, na razie na razie powoli po cenach przekonuję się, że nie przekroczę tysiąca złotych na ten tak, a, jeśli, a, jeśli, a jeśli przekroczę, to po prostu dlatego, że pójdę w melanz, I jak człowiek pa nie patrzy na, na to, ile wydaje na piwo, to potem e, karta kredytowa, tak e, potem wchodzisz na, na bank, na stronę banku i zdradza ci kurczę. E, tak sekrety. Komu jeszcze stawiałeś e, to piwo i, i w ogóle. No, ale myślę, no, że tak że spokojnie tak. spokojnie zejdę poniżej tysiąca nawet nawet podejrzewam że jak się bym postarał to bym po studenckich cenach wyżył bo jeśli mi mówisz że jest bar mleczny obok jeśli, jeśli ten hostel faktycznie ma takie ceny jakie ma to ma również pewnie kuchnię tak na korytarzu gdzieś tam gdzie mogę sobie przygotować te posiłki na co dzień na razie to wygląda rozsądnie ale no właśnie samo samo bytowanie na festiwalu w sensie codzienność dobra idziemy na film Potem ile mamy czasu między seansami. Czy jest to jakoś ułożone, czy jak, jak na pięciu smakach, czy właśnie jak na zwierzyńcu trzeba latać od jednej sali do drugiej, bo o za 15, minut, za 15 minut seans trzeba szybko złapać zapiekankę, którą ktoś tam usmażył na jakimś tym stoisku obok, lecisz z tą zapiekanką, sos ci cieknie po tego. Po koszuli, zjadasz ją i szybko wbijasz do sali na następny film, czy jest jakieś to poszeregowane? No Odpowiedź jest bardzo konkretna, czyli to zależy. I, bo filmy są tak. różne, nie? Są, są filmy, które tam trwają 8 godzin, są filmy, które trwają 6 godzin. Dobra, przerwę na chwilkę, tylko jedno szybkie pytanie, czy to wszystko jest w tym jednym kinie? Czy, tak, czy to jest jedno kino, to jest jedno kino Aha, cały czas. Okay. Jak mówię, dwupiętrowe, 9 dziewięć dziewięć, dziewięć różnych pokazów jednocześnie spuszczonych i one są w okolicach tych samych godzin, nie? czyli 10, 13, 16, 19 i 22, nie? Czyli na przykład o 9.45 może się zacząć pierwszy film. I, no I to wszystko zależy tak naprawdę od tego, ile ten dany film trwa. Ponieważ no, masz, są filmy, które trwają godziny i możesz potem 2 godziny i nie wiesz, co, co w tym czasie zrobić. Ponieważ no, już zjadłeś śniadanie, film obejrzałeś, dziewczynę poderwałeś. Już nie wiesz, co, co robić z czasem, nie? a na piwo za wcześnie. Ale z drugiej strony faktycznie hmm, możesz... jak no idziesz do pokoju spać. Poderwałeś dziewczynę na piwo za wcześnie, coś mi się tu nie zgadza. No. Nie do kolejności. No. No, no. Może być również tak, że tak jak w moim przypadku, kiedy oglądałem film, nawet nie wiem, jak bardzo cię kocham, który jest stosunkowo krótki, ale potem była, była sesja Q&A właśnie... Na której chciałem być, ponieważ nie dlatego, że chciałem zadać jakieś pytanie, czy tam słuchać tej dyskusji, która bardzo była ku mojemu zaskoczeniu bardzo ożywiona i tam ludzie, trzeba było ich tam widłami zatrzymywać, żeby przestali mówić, ale ja chciałem być na sesji QA, ponieważ chciałem podać po prostu rękę reżyserowi tego filmu, rękę za to, że zrobił 20 lat temu dokument 100 lat w kinie, który wyraża bardzo perfekcyjnie miłość do kina jako takiego. I chciałem po prostu podziękować, nie podać rękę. Ale problem w tym, że ta sesja Q&A trwa, miała, maksymalnie trwa zawsze pół godziny, dlatego że, dlatego, że pół godziny po tym filmie zaczynała się od razu Sierra Nevada, która trwa trzy godziny. I ja nie chciałem być wieśniakiem, który tam w trakcie Q&A podchodzi, nie? I tam podaje mu rękę i wybiega z sali, nie? Tylko właśnie, dobra, wytrzymam do końca. To nie może trwać. Ile to może trwać, nie? No nie to nie będzie trwać przecież pół godziny. No, przeliczyłem się, trwało dokładnie pół godziny, czy na tam 35 minut, czy na 40, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie maksymalnie tylko się dało, ponieważ już, już kolejni ludzie napierali, żeby wejść do tej sali na kolejny sens i musieli przerwać. Więc podałem rękę temu reż reżyserowi, to było na drugim piętrze. Zbiegłem na sam dół, na, sa na parter. I byłem jedną z trzech ostatnich osób, które weszły na, na Nevada jakieś chujowe miejsce. Czyli miejsca nie są nowerowane, Nie tak? są, nie są. Przy czym jest jeszcze taki, e, taki szczegół, że wolontariusze stoją na sali i wskazują ci, gdzie jest wolne miejsce. Szczególnie Bez przy super. takich dużych pokazach, nie, przy takich mniejszych, no to w mm pompie, -hmm. okay. ale jeśli właśnie jest sala jak stadion narodowy, no to tak, tam stoją, chodzą wolontariusze cały czas i pytają, przepraszam, czy to miejsce obok pana jest wolne, nie? i wtedy właśnie machają na kogoś nowego proszę tutaj może Pan usiąść nie? no i Sierra Nevada trwa te 3 godziny więc ja jednocześnie miałem maraton te 4 godziny na, w, nawet, nie, nawet nie wiesz jak bardzo Cię kocham i od razu m, potem sesja Q&A która też nie miała jakoś odpoczynki ponieważ nie, nie robiłem w tym czasie nic w stylu zjedzenia posiłku tylko właśnie musiałem od razu biec na inny na in film żeby zdążyć bo no to było jednak Sierra Nevada nie? To Był bardzo popularny w tytuł. A więc to jest możliwe na no, horyzontach, tak. Je, może być tak, że musisz właśnie biec y, z kanapką w ręku, jeść upokój, schować oko jakoś i musisz biec na kolejny sens i tam gdzieś na sali pokryjemu jeść. W... Są tam filmy, które trwają te trzy godziny. No niestety, no, europejscy artyści no, mają w dupie widza i robią co chcą. Włączą kamerę, idą. idą podcasterzy idą, też. Podcasterzy też. No taki hanek, kręcąc z miłość, no po prostu włączył kamerę, poszedł na dwie godziny na prostytutki. Euro Horyzonty są bardzo europejscy, bardzo fowi, bardzo artystyczni i są tam właśnie filmy, które trwają trochę, więc jeśli widzisz na pięć filmów, no to fajnie, jeśli one trwają półtorej godziny tylko, więc wtedy masz trochę czasu pomiędzy tymi sensami, tak. I tam Grześ w końcu pytał się, czy jak to jest z tym wychodzenie w trakcie seans. To nie ma z tym problemu, to nie ma tak, że ktoś na ciebie grzywo patrzy, czy coś nawet w, sensie, w trakcie sesji Q&A to nie ma z tym problemu. Możesz, yy, tylko prośba do Was, jak jest sesja Q&A, to, to nie siedźcie tam, gdzie siedzieliście, bo 80% ludzi wychodzi przed sesją Q&A, więc przyjdźcie bliżej do tych pierwszych rzędów, spieszcie się jakoś w grupę, a nie przez sala 400 miejsc siedzących i wszyscy są rozsiani po całej tej, tej o, o, obiekcie. Bądźcie, bądźcie bliżej. Wykonanie jest dla wszystkich. Plus, nie drżycie się na, tą sal na całą salę. Bo was naprawdę słabo słychać. A czego nie? Jest, jestem magazynierem. Krzyczenie przez halę to dla mnie codzienność. No, ty, ty możesz, ty. ty. Ale nie drzyjcie, nie drzyjcie się do, na, na, na reżysera, czy, czy nie drzyjcie się rozmawiając Nie, po prostu czekajmy Czekaj aż mikrofona tak. bo Ponieważ nawet jeśli ktoś powie do końca swoje pytanie, to i tak potem musi je powtórzyć do mikrofonu, ponieważ ludzie z tyłu krzyczą EJ NIC NIE SŁYCHAĆ! No więc taka moja prośba, że jak będziecie na festiwalu w tym roku, czy jakimkolwiek, nie tylko jak będzie sesja Q&A, no to... Podejdźcie bliżej i zachowujcie się kulturalnie. Poczekajcie na mikrofon. Chyba, że nie będzie mikrofonu tak jak na Pięciu Smakach, że była sala na 20 osób, no to przynajmniej mam takie wrażenie. To była naprawdę mała sala w tej kinotece w Pięciu Smakach i ludzie po prostu nawet nie musieli wstawać, żeby zadać swoje pytanie. Więc pytanie, pytanie, które mnie po prostu nurtuje i chcę wiedzieć, czy to, czy to jest mit, czy nie. E, Nocne szaleństwo, szaleństwo. szaleństwo, ty w scenariuszu, ty, ty w scenariuszu, ty po prostu w jakichś komentarzach mówiłeś, że tam jak przychodzisz na nosne szaleństwo, to można sobie otworzyć puszkę piwa. Nie no, wiem okay. czy piwa piwa, ale super, nie? Zwłaszcza, że powiedzmy, czym jest nocne szaleństwo. To są pokazy filmów B-klasowych, często otwierających się od arthouse, ale zawsze jakiś bardzo gatunkowych, popieprzonych, jakieś dziwne takie rzeczy, jakie ja zawsze wybieram wam do omawiania, jak już, jak już mamy wybór, nie? No. Znaczy, czy właśnie możemy obejrzeć na horyzontach takie tak. typowo B-klasowe kino? Tak, znaczy to nie będzie taki kultowy styl bierdemik, ale to, to bardziej... To... No dobra, ale... Będzie e, to... nawet. 3 trzy lata, trzy lata temu, jak pam, pamiętacie, był pokaz VHS Hel. VHS Hel to jest taka grupa, która zbiera te wszystkie VHS-y i różne. No ja tak, hmm? No, Że tam zawsze są z Festiwalem Filmów Kultowych. No właśnie, chyba są jakimś tam, nie wiem, współorganizatorem, czegoś powiązani z organizatorami, nie? I na Nowych Horyzontach 3 lata temu normalnie z VHS-ów puszczali, puszczali te różne dziwne, beklasowe filmy, takie jakie ja wam puszczam. Tak. Jak już się spotkałem. Eee, cóż, jakby to powiedzieć. Znaczy. Opisanie naszego szaleństwa jako takiego klasowego kina to nie jest pełne, ponieważ tam są również profesjonalne produkcje, takie jak Pantyci Aniołki, który jest uczciwym westernem, bardzo krwawym, ale przy tym... No ale właśnie krwawym jest blisko kina jakiegoś takiego eksploatacji, nie? To może po prostu użyliśmy złego słowa. Kam, ale kampowate. Takie... E... E, tak. Z jajem zrobione. Takie... Mówię dziwne, bizar, chore, popieprzone, wiesz... Tutaj odzywa się ta moja poczucia, że ja nie jestem fanem takiego klasyfikowania filmów i tam można obejrzeć filmy właśnie dziwne, szalone, ale z jednej strony właśnie mamy taki Bandyci Aniołki, gdzie jest scena Męskiego Gwałtu, gdzie z jednej strony oglądałem tę scenę z nogą na nogą i tam wykręcałem się, ale z drugiej strony śmiałem się do łez, ponieważ to było bardzo... Przerażająca, ale jednocześnie śmieszna scena i na zachętę powiem, że jak oglądałem tę scenę drugi raz, to tak ogólnikowo mówiąc, doceniłem choreografię w tej scenie, ponieważ jest to bardzo długi ma master shot, 13-minutowy podaj. Ale tak jeszcze spytam, bo zawsze mówisz, że to jest, to jest film e, zawsze mówisz, że to jest film z córką Clint Eastwood'a. A ona gwałci tam faceta w tej scenie, tak? czy nie? Nie, ona robi coś gorszego. Ale bo, czekaj, mę, męs... bo muszę to zobaczyć. Znaczy, męski, męski gwałt, czyli gwałt na mężczyźnie macie, macie na myśli. No bo, no tak. ja, jakby nie wiedział, bo ja nie zrozumiałem tak. męski gwałt. Ponieważ to jest bardzo długi master shot, gdzie kamera jest Jak? cały czas w ruchu. Jest tam bardzo dużo postaci. Jak mm. ktoś nie widział, przepraszam, mężczyzny zwałconego przez kobietę, to polecam film czwartek chyba. Tam zobaczycie mniej więcej jak to może wyglądać. No. <grychy> e, bo to jest bardzo długa scena. Master shot 13 minutowa scena gdzie, gdzie kamera jest cały czas w ruchu. Bohaterowie bardzo dużo ich jest tam bardzo dużo aktorów tam bodaj sześciu i oni też są w ruchu i cały czas ta kompozycja kadru jest dopracowana do perfekcji. W każdym momencie, gdzie, gdzie się kamera nie zatrzyma, tam wszystko jest podyktowane dramatur dramaturgii i to jest świetnie się to ogląda. nawet przy kolejnym sensie, nawet jeśli wiesz, co się stanie, to i tak się śmiejesz i tak jesteś w napięciu i tak robi na tobie to wrażenie. I to jest przykład e, takiego kina ekstremalnego, nocnego szaleństwa, dobrego, ale z drugiej strony masz też takie nudne tytuły, gdzie ludzie po prostu zrobili z plasteliny jakieś kończyny Wzięli, rozpadnili kilka litrów, kilka słoików koncentratu, włączyli to na szlauchu i powiedzieli potem w wywiadach, że to jest hołd dla kina diyalo. Co po prostu ludzie też są amatorami, po prostu robią nie umiał wiele robić, ale no, wykupiają się, mieli pieniądze na to jakieś tam. I robią po prostu właśnie takie kino. I takie tytuły też zobaczysz na Nocnym na Szaleństwie. No dobra. Znaczy, ale jesteś świadomy, że jestem fanem każdego, każdego rodzaju tego kina. Po prostu lubię, lubię dziwactwa, obrzydlistwa i w ogóle, także nawet jak, czy to jest profesjonalne, czy nie, i tak to mnie nie odstraszy, nie? a zachęci. Ale przechodząc do pytania, czy w takim razie, jako że w kino jest, kino jest takie, z takiej ani innej półki, bądź takie, ani inne, w takim ani innym klimacie, można sobie otworzyć browarę. Tak, ale i... nie wiem, czy to jest właśnie ze względu na, ze względu na to, że to jest nocne szaleństwo, czy po prostu ze względu na to, że to są późne pokazy? Naprawdę nie wiem. Ponieważ nie przypominam Aha. sobie, by na innych tytułach były, nie było właśnie dźwięku otwieranego piwa. Czyli y, już jest legalne, Nikt, nikomu nie przeszukuje plecaka, możesz sobie wejść z piwem, czy, sprzedają je, nawet, czy nawet sprzedają je przed tym? Czy nie? nie, to nie jest tak, że ci rozdają przy wejściu na salę, to nie jest tak, że możesz je kupić, po prostu wnosisz je. I to nie... I... Aha, ale wnosisz je w zamkniętym plecaku, nie, w, nie znaczy, idziesz z butelki Mam w wrażenie, w rynku, że tak? możesz. To jest oczekiwane. Czy to jest oczekiwane. Aha. No, no cóż, Nostar Szaleństwo to jest taki, <grym> jest taki moment, <grym> tak. kiedy jest właśnie już luż, luż, atmosfera jest ponieważ luźniejsza, ponieważ dosłownie jest luźniejsza, ponieważ tam wielu ludzi atmosfer. już. Już tam 70% sali jest zajętych tylko, czy tam nawet mniej. Plus to jest tam akceptowane i tam jest spodziewane właśnie, że w momencie, kiedy te spoty się kończą, kiedy światło już w pełni gasną, kiedy zaczynają lecić napisy początkowe każdego filmu, to wtedy jest wszyscy ludzie na całej sali, właśnie cokolwiek co tam mają, nawet wodę gasowaną to z szacunku dla tradycji otwierają, żeby właśnie był ten dźwięk na samym początku. Cheers! Przypomniał mi się jeszcze a propos tego, a propos waszego pytania o różnorodność. Na filmie nieznajoma dziewczyna. I to był seans o 19, pamiętam. I miałem przyjemność usiąść dokładnie za kwadratowym człowiekiem. Kwadratowym drasem, który ledwo się w ogóle mieścił w tym siedzeniu. Siedział przede mną, był grze grzeczniotki, nikomu nie przeszkadzał problem w tym, że no, musiałem być, jak, naj jak tylko dałem radę, być wyprostowany w tym swoim siedzeniu. Ponieważ on był łysy, miał pod podkoszulek na ramionczka biały. Typowy dres, ale znalazłem go tam. Jakby, jakby myślał, że przychodzi na film Patryk Weki, ale no nie. I musiałem być wyprostowany swoim siedzeniu przez cały ten seans. Ale wiesz co, że ja tak oglądałem atak serca. Yy, pamiętam w pięciu smakach. I też yy, nie, nie to, że dresiarz stał tam, siedział tam, ale po prostu jakiś strasznie wysoki gościu i ono obok miały dziewczynę, więc Chris miał tam dziewczynę naprzeciwko, więc on sobie wszystko widział, a ten wysoki gościu był przede mną. Ja tak kurczę tylko się wyciągam, wyciągam w jedną stronę, ale potem on zmienił pozycję, więc nie widziałem tej strony ekranu, więc spoko w drugą stronę. nie, W ogóle macie teraz to w stereo, bo ja właśnie <śmiech> bo się to pokazuję przed mikrofonem <śmiech> i z różnej strony mówię do mikrofonu, ale no pół seansu faktycznie zanim gościł, gości już się tam po prostu położył na tym krześle jakoś bardziej. To ja musiałem faktycznie patrzeć, patrzeć w różne boki. No. A, potem, a potem Chris zrobił coś fajnego. Na drugim pokazie te, tej korponocy ten gość się zamienił z dziewczyną, bo ona nie widziała, więc zasłaniał Chrisowi. A Chris po prostu 5 minut tak popatrzył w ten sposób i po prostu wstał i poszedł do innego siedzenia. Nie? Także jaki ja kurwa jestem zaradny czasami. Tak, bądź jak Chris. Bądź jak Chris, tak zmienić zmieńcie siedzenie. Chociaż no, mówisz, że wszystkie miejsca są zajęte, więc tutaj nie masz szans, musisz po prostu gościa, gościa No To jest mniejsza szansa na no to. Tak. No. Ale no, więc dodajemy, dodajemy do rzeczy takie coś, co miał Hitman w tych grach komputerowych, że dusisz po prostu gościa. Garoty. O, widzisz, no, to takie coś trzeba mieć na Nowych Horyzontach, jak ktoś no, wysoki. Garet powinien duży. mieć tak fonetycznie, podobnie, nie? Garetta. Garetta, tak. Z innych atrakcji jest na półpiętrze piętrze wypożyczalnia książek. Mm. O, to fajnie, że I? mówisz. Bo... To, to jest dziwne, Bo przejdziemy... nie? Nie, no to akurat jest, I to jest super. To jest to normalnie chyba na dowód, czy na karne dają ci książkę i możesz ją oddać do końca festiwalu, albo. Może się oddać przy okazji filmów offline'ów z tego, co się pytałem, ponieważ magazyn tej biblioteki w, w książek jest na placu Defilad w Warszawie. Czyli tam, gdzie jest kinoteka. Może mają, może mają komiksy. Mają komiksy, tak. Ja tam czytam Batman rok pierwszy i komiks tego Aronowskiego o Noe. Ale fajnie, że wspominasz o takich rzeczach, Gareth, bo skoro to jest święto kino, skoro jest taka, kurczę, w ogóle wielka ekscytacja tym kinem w tamtym właśnie miejscu, to zawsze mnie to interesowało. Wiem, że tam można kupić książki o kinie. Teraz mi mówisz, że można wypożyczyć w ogóle książki, ale gadżety. Ja uwielbiam gadżety, po prostu koszulki, kubek jakiś z Leonem Zawodowcem, czy czapkę jakąś z logiem, z logiem ulubionego filmu, wiesz, plakaty filmowe, naszywki cokolwiek, wyprasowankę, nawet, żeby mieć jakiś hitem VHS. Czy są takie rzeczy? Na parterze, tuż przy, na środku wejścia, tuż obok, pomiędzy barem i łazienką jest sklep, znaczy takie miejsce, gdzie, gdzie są właśnie koszulki, książki, boxy DVD, filmy samodzielne, po, pojedyncze tytuły. Nie pamiętam żadnego takiego gadżetu, który chciałbym mieć. Co, bym, co naprawdę by mi utkwiło w pamięci, ale no niestety. Ale z drugiej strony jedyne co utkwiło mi w pamięci to właśnie te książki. I bardzo żałowałem, że szkoda mi kasy. Nawet nie musiałem czytać o czym były te książki. Wystarczył mi przejrzeć tytuł, tytuł każdej pozycji. Chciałem wszystko to mieć. To były grube pozycje naprawdę przeglądy całej filmografii, pojedynczych reżyserów, y, tem tematów, net, te wszystkie feministyczne rzeczy, to bardzo chciałbym, chętnie bym przeczytał o roli kobiety w kinie w latach 40-tych. Cholera, czytałbym to jak... To. Ale no, bardziej jestem nie, więc y, też opcja koszulek, jakichś takich wyjątkowych, nie? E, limitowanych. Jest tam jakieś coś do kupienia, takie w tym stylu, czy nie? Nie pamiętam. E, mam wrażenie, że były tam plakaty, ale no... Nie powiem ci dokładnie, jakie nawet plakaty. Mam na ścianie teraz miejsce specjalnie na tylko jeden plakat, bo resztę oblepiłem. Nad teksańską masakrę piłą mechaniczną. Co prawda wiem, że to chodzi po Allegro, ale jakbym tam znalazł, no to pewnie od razu bym kupił. Ale jak mówisz, że nie wiesz, to tak. ja się. No, nie miał, był, nie właśnie... było kupka w kształcie głowy Hanef. O, o to, to. No, nie, ma, nie ma czegoś tam. Niestety takiej rzeczy nie ma. No szkoda, że jak mówisz, nie, nie masz takiego zagadżycenia horyzontów, jak bym chciał, no ale ale cóż, może sugestia w jakiejś ankiecie, no, bo właśnie. też oni, oni robią research, pytali się kiedyś w jakichś wywiadach, jak to wszystko wygląda, co o tym myślisz i, czy... I są ankiety zaraz po festiwalu, żeby wypełnić, powiedzieć co, co myślisz o festiwalu, czy nie? Nie ma czegoś takiego, ale jest coś takiego, że jak film jest z konkursu jakiegoś, to po, po wyjściu z sali dostajesz taki. Nie, przy wejściu na salę dostajesz taki kupon, karteczkę, gdzie wpisujesz swoje dane i wpisujesz ocenę od, od 0 do 6, czy coś koło tego. I to jest głos publiczności. Film, który zdobył na średnią, no to dostaje nagrodę, właśnie. I po, wśród tych osób jest losowana jakaś nagroda. Ja nigdy nic nie wygrałem, ale nie chodziłem też tak jakoś często. Mm -hmm. Jakoś jedną trzecią tych filmów, które brały udział w konkursach, to widziałem. Nigdy nie widziałem filmu, który wygrał. E, dobra, to jeszcze ja dopytam e, prelekcje. E, czy prelekcje są często, czy tylko i wyłącznie jak są goście? E, bo jestem też przyzwyczajony, nie, że na Lekiej Akademii Filmowej Związyńcu prawie każdy, każdy seans poprzedza prelekcja. Na pięciu smakach zresztą też, każdy, każdy seans, nie? Q&A na pewno jest, czy prelekcja? Prelekcja, czyli przed, przed seansem eee, po prostu, czy gości w, w, potrafi, potrafi to ułożyć jakoś, ten film, jakoś się zarysować. Wiesz, nie, be, nie żeby opowiedzieć fabule, chociaż są mi tacy prelegenci. Nie, to tylko jak jest jak to jest Q&A, to jest dla mnie właśnie część Q&A. Bo wiesz, na przykład... Że jest gość, który zapowiada film, ale nie, nie ma tego przed każdym tytułem. Bo wiesz, przed Rivetem na przykład, bardzo chętnie bym posłuchał w sumie gościa, który zna się na je o jego twórczości i przed każdym filmem by nas nastawiał jakoś no troszkę na To fajnie, filmie. żeby tak umiał wprowadzić właśnie. W... No wątpię, żeby sam Rivet przy przyjechał. Ale... No nie, ale wiesz, ale wiesz, to jest... To jest Widziałeś na Pidgeous Makach jak to wygląda, nie? No. Była, była ładna bardzo pani, która zapowiadała <laughs> zawsze jakieś filmy z Shion'a Sono, i e, generalnie super, że ona nam jakoś tak, uzmysławiała. Tak, Jagoda Murczyńska na 100%. Tak, no to Jagoda Murczyńska, Murczyńska nam uzmysławiała. W jakim momencie w, tego, w kariery Sono ten film się znajduje, dlaczego go nakręcił i co o nim powodowało? Jednocześnie nie zdradzając prawie w ogóle nic z fabuły, nie? I lubię, jak ktoś nastawia tak. I liczę, że przed Rivetem, przed Kelemenem dowiemy się czegoś o jego twórczości, no ale ty mówisz, że raczej nie. Nie wiem, czy chodziłeś na retrospektywy na przykład. Tak, chodziłem na retrospektywę Bartasa chociażby. Nie było pana, pana od, od prelekcji? Przed Bartasem? Był. Był, znaczy, e, zawsze możesz się spodziewać, że są jesteś opiekunowie. Znaczy, nie, e, jeśli pójdziesz na retrospektywę i obejrzysz pięć filmów, to przed tymi pięcioma filmami nie będzie pięciu różnych ludzi prowadzących Aha. nie będzie pięciu różnych tłumaczy, tylko właśnie będą zawsze ci sami ludzie, którzy opiekują się daną sekcją. E, prelekcja e, sprowadza się do powiedzenia, co oglądamy, o czym to jest, kto z twórców jest z nami na sali albo ich nie ma, ponieważ no właśnie śpią. Albo jeśli to jest koniec festiwalu, jedna z końcowych faz, no to oni potrafią wyjechać po prostu. Mhm. Albo nawet nie dojechali. Nie, wiesz, bo też tak się dzieje. I zrezygnowali. Bo ja wiesz, ja nawet nie przeszkadza mi to, czasami są tacy prelegenci, którzy potrafią 30 minut przed seansem mówić, nie? Na takim festiwalu to wszystko pewnie jak zygarku jest, więc nie ma szans. Aczkolwiek, tak, aczkolwiek tak jak właśnie mówię, tego oczekuję Q, Q 5, 5 minut przed seansem, żeby ktoś mi chociaż powiedział mniej więcej z czym to się, je żebym wiedział, że. To byłoby przyjemne. Że, Byłoby, czy jest? Bo mówisz, że przed Bardasem na przykład był. Tak, ale nie było aż w takim stopniu właśnie, jak ty, jak to ty robiła Jagoda. Aha. Mm. Ani Jagoda. To nie było aż te, te, tego typu przedsięwzięcie, ale jednocześnie wspomina wszystkie to, to bardzo miło, że to było bardzo profesjonalnie prowadzone. Bo no to był QA. Raz byłem świadkiem QA prowadzonego przez laptopa. Mhm. Mm to znaczy, Aha. A, laptop, Aha, to jest, laptop stał po prostu pod ścianą. No i jakiegoś Po, po tak? drugie, tak. Przez Skype'a właśnie był reżyser, który tam. To był dokument o Holokauście, tam, o tam Auschwitz konkretnie. I nie było go na sali, był tylko przez Skype'a, był laptop, ludzie zadawali pytanie, jakoś to wyglądało, ale no, ja wyszedłem tam w trakcie. Plus, można wychodzić w trakcie. To, no, to nie jest nic złego, to nie musisz się tam męczyć. Ja, i mówię to ja, który wyszedłem przed Q&A, mijając wszystkich ludzi, którzy właśnie ustawiali się po, o za chwilę zapowiedzą nas i wejdziemy na salę, nie? To był film Performer. Ale ja nie chciałem tego słuchać, chciałem pójść gdzieś śniadanie, wyszedłem, mijałem tych wszystkich ludzi, to Agata Buzek i tak dalej. Żart polega na tym, że ja miałem wtedy na sobie koszulkę po raz pierwszy założyłem, koszulkę z cytatem z filmu pod, mocny, pod, pod mocnym aniołem, na której jest napisane no i chuj, no i cześć. I wszystko, co robisz w tej koszulce, to nabiera zupełnie innego znaczenia. Tak jak cygan, cyganka puka do ciebie, do drzwi mieszkania i prosi cię o jakieś daty dwa grosze i no i co, ty, ty wzruszysz ramionami i zamykasz się. drzwi. Ale jeśli robisz to w tej koszulce, no to, to wszystko nabiera dwa, dwa poziomy inne in, in, znaczenia inaczej. Ale tak jeszcze do Q&A, py, pytanko. Słuchaj, a odbywa się ono po angielsku, po polsku? Jest jakiś przymus, żeby, żeby nie można zadawać pytań po angielsku, czy po prostu swobodnie? Jak tam pójdzie, to, to pójdzie. Cóż, zawsze jest tłumacz. Zawsze jest tłumacz na angielski. I ewentualnie, jeśli na przykład, no to jest, tak jak w zeszłym roku była, retrospektywa baskiskiego kina, no to wtedy jest jeszcze tłumacz na ten trzeci język, nie? I można było zadawać pytania po hiszpańsku na przykład, ale to bardziej jest to w drugą stronę. Czy ktoś potrzebuje tłumaczenia na polski? Jeśli nie ma, no to odbywa się po angielsku w całości. Ale jeśli nie, nie ma problemu nawet dla tej jednej osoby. Po prostu jeśli jest jedna osoba na 300 na sali, no to... Jest ona proszona. Czy może pan podejść tutaj na sam dół? To jak usiądę obok pana i będę panu tłumaczyć tak po prostu nie przez mikrofon mhm. dla wszystkich, to tylko po prostu tak. Tak, przy, przy ramieniu, nie? Albo tłumacz do niego i idzie. No. Ale domyślnie to jest po, po angielsku. Chyba, że nikt nie potrzebuje tłumaczenia na angielski, bo to jest po polsku, bo też są polskie, nie? Q, sesje QA. Uh. Dobra, w sumie już poznaliśmy chyba wszystkie, wszystkie takie przynajmniej istotniejsze fakty. No mówię, że strasznie szkoda, że wy słuchacze nie zadajcie nam żadnych, żadnych jakichś pytań, bo być może po prostu chcielibyście w ogóle dowiedzieć się, jak, jak my to wytrzymujemy, że oglądamy filmy, filmy w takich ilościach czy coś, nie? ale... Czy... Że to byłoby trudne do wytłumaczenia. Ale tak, bardzo żałuję, ponieważ no każdy, nie mogę się doczekać podcastu już po horyzontach, jak, jak wysłucham waszej relacji, właśnie jak wy to odebraliście, ponieważ no każdy, to jest bardzo ciekawe, właśnie, jak każdy odbiera cokolwiek. Nie? I to jest bardzo, bardzo jestem zdziwiony tym, że na przykład Adrian oczekuje kempingu. To jest dla mnie dziwne. Ale czemu? Ale jednocześnie bardzo ciekawe. Chciałbym, chciałbym po prostu jakoś coś noclegowego, bo przez całe życie byłem na festiwalach muzycznych, gdzie trzeba przenocować jakąś jakoś tą grupę osób, które przychodzi na koncert, nie? A tutaj nie, nie pomyślałem, że osoba, która organizuje coś, nie pomyśli, żeby, żeby Cię przekimać. No. Tylko, że, że sama osoba, która przyjeżdża na ten fest, musi, musi sobie pomyśleć. Wiesz, to też kwestia trochę przyzwyczajenia, wychowania i takie tam. No dobra, to przejdźmy do czego? Do konkretnego programu, co już wiemy o tej edycji festiwalu. To znaczy, no, tak. Jeszcze chciałem, e, chciałem tam powiedzieć, nie, że e, naszą relację będzie można prawdopodobnie śledzić po prostu wręcz na żywo. No myślę, że z dnia na dzień na pewno. Z dnia na dzień po prostu chciałbym, chciałbym, że się kto zaproponował, chciałbym nagrywać podcasty i e, szczerze, ja nawet nie chcę napisać ani jednego tekstu. Teksty mnie męczą strasznie. Taka luźna rozmowa. Wiem, że nie jest wymagająca ode mnie, wiem, mhm. że nie tworzę jakichś dzieł. Ale też no mówię, że nie jestem reaktorem tego typu, że trzeba mnie traktować jakoś poważnie. <laughs> Więc chciałbym po prostu, żebyśmy codziennie, codziennie coś tam powiedzieli na, no, na podcaście. Tak, mogą to być jakieś takie tym... luźne rozmowy na no, Tak, zdaniach, bez, bez montażu, zupełnie. Mogą. Też chciałbym się skupić w tej formie, nie? że zupełnie bez montażu i żeby to było faktycznie taki, taki wyjazd czasowy, nie że musiałbym pisać recenzję. Także myślę, że tego możecie się od nas spodziewać, jako, jako od podcasterów. No i co? Jakie macie w ogóle plany? Jakie, jakie konkretnie punkty programu z tego, co już zapowiedzieli, zamierzacie w ogóle odwiedzić na tegorocznych horyzontach? Na, na pewno interesuje mnie ta sekcja Good Girls Gone Bad. Mnie też. Mhm. Gareta tak, bo chciałby się pośmiać, więc wszyscy m. będziemy w sumie chodzić na akurat. Na tak, to jest sekcja przedstawiająca kino feministyczne, o ile... Jakieś feministyczne, jak, jak to było określone, feministyczne trzeciej fali? Tak, neofeminizm. Neo tak, okej. Okay. Czwartej fali. nawet, okej, okay, dobra. Liczę na jakieś świeże, jakieś eksperymentalne rzeczy, które już, już część zresztą zapowiedziano. Między innymi horror, row tak, tak. Czy, tam, czy tam Brave. Najbardziej, mhm. Najbardziej po prostu czekam na tym. Który zbiera dosyć ciekawe recenzje, więc też, też bym chętnie go zobaczył. A ja jeszcze. bardzo lubię, tak już jak o tym mówicie, ja bardzo lubię wszystkie kobiety, które byłyby mi w stanie zrobić krzywdę, a nawet zabić, więc więc to jest mój główny powód, dlaczego wybieram się w tą sekcję. <śmiech> Lubisz ryzyko w życiu. <śmiech> o retrospektywie Freda Kelemana już słyszałem troszkę o jego twórczości na naszym zlocie filmowym. No Jego ostatni film był nieprzyjęty, nie był przyjęty zbyt. Dobrze, ale bardzo na pewno dam szansę filmowi Frost. Eee, to polecał absolutnie Ozu i zresztą daje 8 na 10 jak Ozu. Daje 8 na 10, to jakbyśmy my dali 15 na 10. On, on po <grym> prostu nie daje tak. wysokich ocen w ogóle z zasady. Trzyma się tej skali szkolnej, e, nawet jak ma film. Web, nawet <grym jak, <grym jak ma film, web, więc no to musi być coś. Eee, no i retrospektywie Riveta. Powiem wam szczerze, że dla mnie dla mnie to jest takie długie kino, które potrafię wytrzymać w sali kinowej, bo ja wolę sobie naprawdę dzielić na części filmy, które trwają 6 czy 7 godzin, e, więc myślę, że jeśli na Riveta pójdę na jakiś 4-godzinny film, to dla mnie to będzie już, już coś, co czuję, że dobrze, że przetrwałem. No, więc takie no i... są mniej więcej moje plany. I wiesz, jeszcze, jeszcze do moich planów należy zainteresowanie nowym polskim kinem, bo liczę, że jacyś, jakoś polscy twórcy zaskoczą mnie jakimiś fajnymi eksperymentami, bo w ostatnich latach dużo, dużo fajnych trafionych rzeczy, trochę takich innych widziałem, nie wiem, jakichś w stylu w stylu nawet filmów jak czy, czy, czy Marczaka. No, no naprawdę no, Polska ostatnio robi dobre, takie autorskie kino. No, no ja oczywiście będę miał po prostu największy, największy dylemat, czy pójść na nocne szaleństwo, czy pójść na jakieś właśnie koncerty. No, no ale... myślę, że to jakoś pogodzimy. Myślę, że ja ja pogodzę też... to po prostu pół mhm. na pół. Mnie też interesuje jedno i drugie, więc myślę, że jakoś razem będę ci towarzyszył tych... Bardzo chciałbym z wami pójść skupanek. na piwo więcej niż raz, nie? Tak, a nie, że spędzimy no, wszystko w kinie. No ja już, no już powiedziałem, że mnie tak samo jak filmy interesuje ta otoczka około filmowa i chciałbym z, z jej skosztować właśnie nie tylko siedzieć i oglądać filmy, więc jeszcze, jeszcze inne rodzaje aktywności też jak najbardziej. więc Garet, jakie plany? Też polskie, ki polskie kino krok, i bo... najgorątsze premiery w z Europy, czy... Nie, oglądać filmy z polskie no, przede wszystkim wie, tak. rok z 2017 roku. Ponieważ no, mieszkam na Zadupiu, klasa C. Skoro ty mieszkasz w Polsce, w Polsce B, no to ja mieszkam w Polsce C. I ja nie będę miał szans, żeby obejrzeć tym bardziej legalnie nawet połowy tych filmów. No, śmierć Ludwika 16 do tej pory nie obejrzałem, czy tam 14. 17, nie? Mhm. 14. I żałuję, że tego filmu nie obejrzałem na horyzontach w zeszłym roku. Na co ja będę chodził jeszcze? No na klasykę. Zawsze po prostu starsi przodem, tak? Więc tutaj zawsze będę przepuszczał jak jakiś klasyk, którego nie widziałem w siódmej pieczęści, przecież nigdy nie widziałem. Misia nie widziałem e, na przykład, więc jak coś takiego będą wyświetlać tam. To no, ja ja... Tak, no ja też klasykę jak najbardziej, no i myślę też, że będę zainteresowany tymi jednak kanańskimi niektórymi filmami. Przynajmniej, przynajmniej zwycięzcę bym chętnie na tym festiwalu obejrzał właśnie The Square. Mimo, że je pewnie zoba mógłbym zobaczyć w kinie pół roku czy rok później, ale no jednak... Interesant. Ja pewnie, pewnie nie odpuszczę sobie Hanekego, Garrett, z Garetem się nie spotkamy w tym sensie, ale Hanekego nowego sobie nie odpuszczę raczej. Dobra, chłopaki, nie zamęczam was, bo na pewno słuchacze już zauważyli, <gryli> że ledwo mówimy. Woda mi się skończyła, dosłownie mam jeden kubek już wody, gardle człowiekowi zasło. Mam nadzieję, że przedstawiliśmy horyzonty w jakiś tam przystępny sposób, tak żebyście wiedzieli, z czym to się je. Wyraziłem kilka negacji, wyobrazi, wyraziłem też moje spojrzenie na ten festiwal, jak chciałbym, żeby wyglądać, wyglądał, co mnie, co, czego się boję. Mam nadzieję, że nagramy jakiś podcast podsumowujący i zdarzający też nasze oczekiwania z tym, co teraz powiedzieliśmy. I mam nadzieję też, że Gareth, jeśli jakieś rzeczy nie wiedział na tych pytaniach tutaj, to na, tym, na tej edycji się dowie. Mówię, że porywamy, porywamy Cię na jakiś koncert. <grym> tak, jednego dnia obejrzysz cztery filmy. <grym> na pewno się nic nie stanie. A jak coś, to mamy laptop, obejrzymy po prostu jakieś Class jakieś... High 2, <grym> e, najwyżej, najwyżej przy piwie. Więc y, tradycyjnie czekamy na wasze komentarze, czy się doczekamy to tradycyjnie... Nie, nie. <laughs> tradycyjnie nie, ale my nagrywamy swoje, bardzo się cieszę, że dużo się dowiedziałem z tego podcastu, to jest, to jest długi podcast, ja zdaję sobie z tego sprawę, aczkolwiek podcasty są długie, nie oszukujmy się, nie udawajcie, że słuchacie jakiejś prostej formy, <laughs> jesteśmy jak kino nowo e, tak. Nie, żartuję, ale mam nadzieję, że po prostu po, posłuchacie tego sobie jako takiej rozmówki. Jeśli nigdy nie byliście w tym festiwalu, odkryjecie to. Ja zawsze, ale to zawsze, jak wychodzą jakieś podcasty o Pyrkonie yy, i pewnie, pewnie z Grześkiem mm -hmm. przed Pyrkonem zrobimy, to, zrobimy taki sam podcast, <śmiech> no, bo muszymy. też zainteresowany jestem, żeby pojechać yy, <śmiech> i pewnie to walnąć to? jakąś prelekcję. Mm -hmm. Tam byliby już ludzie zmuszeni mnie słuchać. No. No ale zawsze słucham, słucham takich relacji. Z kapitularza, z pyrkonu, z rzeczy, na które sam nie jeżdżę, a chciałbym się dowiedzieć, jak to wszystko wygląda. To jest super, zarysowuje całą atmosferę. Ja dowiedziałem się tu wiele. Mam nadzieję, że wy też dowiedzieliście się tyle samo, co ja, albo nawet więcej. Wiem, że to jest taka luźna rozmówka, że trochę gubiliśmy tematy, ale na tym podcast im polega. Mam nadzieję, że nie zmarnowaliśmy waszego czasu, Tradycyjnie następny podcast będzie w niedzielę, a od nas y, pozdrowienia dla Was. Słuchajcie podcastów, trzymajcie się. Hej, Cześć. Cześć, dzięki. Myślałem, że trzeba zabrać latarkę, jakiś kilow, Kurde, ja do zwierzęca takie rzeczy biorę. No A tu, a tu okazuje się, że trzeba a zabrać się... laptop czy tablet, nie? Ręczniki, kurde. No. Ja się witam z poconą ręką i oczekuję tego samego. No, no, no ale... ale... płynne ustrojowe jednoczą ludzi. Tak. <laughs> Dobra, to jeszcze, to jeszcze pytanie pomocnicze. Czy są tam... E laski w wieku od 18 do 20 lat, które czczą szatana. Myślę, że znajdziesz tam miłość swojego życia. Jeśli nie tam, to gdzie. A ludzie przychodzą tam w majtkach Albo przebrani? Zależy, który dzień tygodnia. Cóż. Myślałem, że też zależy, o której godzinie. No cóż. Zresztą kobiety też, Kobiety tak. również, oczywiście, tak. Faj, fajnie byłoby dostać taką paczkę prezerwatę i na każdej, nie wiem, m, Mika. albo no. Ale bo, no. bo, bo zapomniałem imienia. Jaką się nazywa na imieniu? Jak ona? Takashi, tak, Takashi. Takashi. Takashi? Czy Katarzy? Takashi. Właśnie nie wiem, więc jaki będzie mój długi film w tym roku. Ponieważ, no, Rafi i film, który. Trwa śmieszne 3, 3 godziny 40 minut, więc co to ma być? A, a jak wam się podoba w hymn, hymn Lisowskiej? Nowe horyzonty, nowe horyzonty, eee, e. ja Nie, jeszcze <śmiech> tego nie słuchałem, kurwa. Jest, muszę nie słyszałem? Nie, nie Jej, Muszę wpisać w ogóle. Jak ci się nazywa? Nowe wpisz, horyzonty. Wpisz Nowe <śmiech> horyzonty na YouTube, i pierwszy wynik. Aha. A w ogóle to jest jest ciekawy, tam są jakieś il iluminackie znaki, pentagramy, no, że za rogiem czeka zły demon. Aha. To jest antychryście piosenka. Ale ona, ona... Czy już możemy kończyć nagrywanie, tak? Tak, w sumie tak. No i słuchamy, słuchamy tego Lisowski.